Dobry wieczór. Witamy serdecznie z tej strony. Pod wpływem śniegu z deszczem, bo zima zawitała 1 grudnia i. No i okazuje się, że zima czasami jest. Występuje w naturalny sposób, mimo globalnego ocieplenia. Przypadek. Ja na przykład dzisiaj musiałem szyby skrolać. Z czego bardzo się ucieszyłem, bo z dzieciństwa pamiętam śnieg. Zawsze lubiłem śnieg. Teraz tu gdzie mieszkam, to. Ze śniegiem krucho. Mieszkam na Wyspach, czy gdzie mieszkam? Na wyspach. Na takiej jednej dużej wyspie, wyspie o której chciałbym <grym grym grym robić> z Panem porozmawiać. A propos właśnie, no to ja nie wiem, czy. Ja nie wiem, czy ja chciałbym, czy, czy kto kogo będzie tu pytał, bo no temat jest gorący, no bo tutaj niedługo w tym tygodniu będą przedterminowe wybory Bojo który naciska na Brexit. No i pytanie, co dalej, jaki będzie z tego wynik? No, ja nie słyszałem od żadnego mądrego komentatora jeszcze jakiejś spójnej wersji, w którą mógłbym uwierzyć. Mhm. No, wybory są zaplanowane na 20 grudnia. Przy ostatnich wyborach udało mi się wywieścić, że będzie parlament zawieszony. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Może staniemy się prorokiem, może będziemy cytowani. No, ja nie jestem do końca przekonany, że tak będzie, bo sondaże i nastrój publiczny, ten co ja widzę z daleka, promuje Borysa Johnsona, bo on na tej fali niesmaku i I, i, i odrzucenia już takiego już po prostu zmęczenia materiału. Mhm. On jedzie i on to bardzo składnie te fale wykorzystał. Mhm. Zaprzągł jeszcze do tego jeden z tych podstawowych driverów nie, społecznego niezadowolenia, czyli partię brexitową, bo on się umówił z farażem Nie, tam za kulisami były bardzo ostre rozmowy były propozycje nawet to Trump tutaj to, to głośno sekundował takiemu zbliżeniu konserwatystów Johnsona z partią brexitową Farage'a co obydwaj dosyć tak oględnie skomentowali nie chcąc mu robić przykrości ale w końcu Johnson ostatnimi czasy Trumpowi oficjalnie otwarcie mówi prosilibyśmy aby prezydent Stanów Zjednoczonych nie ingerował w ten proces wyborczy. Czyli, że w znaczeniu, że, żeby nie sufluwał tutaj rozwiązań politycznych, bo myśmy już tak się dogadali. I dogadaliśmy się dosyć ładnie, bo e, Faraż, co dziwne dla mnie, ale nie do końca, bo to jest logiczne, co on robi, e, ustąpił w tych najważniejszych okręgach i dał fory torysom. To znaczy tam, gdzie, gdzie torysi mogą wygrać, to kandydaci partii brexitowej jakby nie, nie biorą udziału, że nie chcą się z nimi ścigać, to tak z daleka to wygląda może się tu mylę, ale, ale do tego się to sprowadza, że ta umowa między tymi dwoma partiami polega na tym, że faraż wspiera tak jakby po cichu to, te, te głosy torysów, nie chcąc wchodzić im w paradę, nie chcąc im zabierać tych najważniejszych głosów, no bo to się będzie liczyło, prawda, przewaga w tym nowym parlamencie i dzięki temu, mam wrażenie, właśnie dzięki tej umowie cichej, e, torysi z, z, mocno wygrają to znaczy znaczącą przewagą tym bardziej że komunista z partii pracy nie tylko jest niezborny Korbin ale też ma spore kłopoty tak na froncie wewnętrznym w swojej partii i zewnętrzne, bo Żydzi na przykład na niego mocno naciskają nie wiem o ile tutaj jest współpraca między Trumpem a, a Johnsonem w grze mam podejrzenie, że coś jest na rzeczy, lobby żydowskie bardzo ostro w Jerozolimie krzyczy na Korbina jako głównego antysemite w Europie no, ale korzenie etniczne Korbina łatwo sprawdzić no No, jeśli chodzi o Jeremiego Korbina, to rzeczywiście on na Wyspach Brytyjskich, ja cały czas powtarzam, że on jest najbardziej na lewo, zaraz po Mao i po Stalinie. Wystarczy tylko spojrzeć w manifest partii, partii Labour i wystarczy posłuchać tylko, co mówi. Pomijam już wątki nacjonalizacji, nacjonalizacji przemysłu energetycznego, nacjonalizacji przemysłu kolejowego, ale myślę, że Po dzisiejszy, w dzisiejszych czasach i po doświadczeniach, jakie my na przykład w Polsce mieliśmy, człowiek, który wychodzi na mównicę i zaczyna swoje przemówienie od towarzysze, to jednak tak nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo do niego podchodzę z ufnością. Natomiast jeżeli chodzi o, o Borisa Johnsona, tutaj pan zauważył jedną ważną rzecz, tak, jest ogromne zmęczenie w narodzie, ponieważ naród w tym momencie brytyjski, czyli Szkoci. Walijczycy, Brytyjczycy, Anglicy i, północy, i Północna Irlandia. Cały naród jest tak naprawdę już zmęczony Brexitem, który ciągnie się parę dobrych lat już w tym momencie, bo referendum było w 2016 roku. Główny komentarz jaki pojawia się to get on with it, zróbcie to już, skończcie to już, Widać to również po sondażach, ponieważ w momencie, kiedy pani Teresa May próbowała przepchnąć swój y, niesławny deal z Unią Europejską, y, sondaże torysów leciały na łeb, na szyję. One się y, zatrzymały na poziomie bodajże 26%, na tym samym poziomie co Labour. W momencie, kiedy Boris zostaje nominowany przez najważniejszych ludzi w partii, poprzez głosowanie wewnętrzne, na następcę pani premier May, torysi odzyskują momentalnie kilka punktów y, sondażowych i dalej pną się w górę. Ponieważ wreszcie, tutaj sparafrazuję y, biblijny cytat, wreszcie ktoś odważył się być albo gorący, albo zimny, a nie pomiędzy. I to jest przede wszystkim też podstawowy błąd, jaki popełnił Jeremy Corbyn z Partii Pracy, ponieważ on przez cały proces brexitowy On nie opowiedział się jednoznacznie i twardo po jednej ze stron. On próbował lawirować, zdobywać, tutaj gdzieś ukraść, tutaj gdzieś urwać. Nie wyszło mu, tu, mu to zupełnie. I w związku z tym moja osobista prognoza na przykład jest taka, że to lisi rzutem na taśmę. Ja uważam, że rzutem na taśmę uda im się stworzyć rząd większościowy, czyli niewymagający koalicjanta powiedzmy jednym, dwoma posłami. Tutaj, ponieważ zaczęliśmy troszeczkę od środka, ja może tylko jeszcze pociągnę ten wątek. W Wielkiej Brytanii mamy system y, polityczny oparty na y, postulowanych przez pana Kukiza swego czasu jednookręgowych mandatach wyborczych, a więc każdy poseł ma swoją konstytuencję, constituency, tak to się nazywa, Każdy poseł odpowiada przed swoimi wyborcami, często przebywa w, w tym swoim okręgu wyborczym i widać bardzo wyraźnie w przemówieniach w Izbie Gmin, jak często posłowie powołują się na wybór swojej własnej konstytuencji. W 2016 roku moi wyborcy z mojej konstytuencji opowiedzieli się tak i tak, I ja tutaj jestem, żeby spełnić ich wolę. Gdybym dostawał funta za każdym razem, kiedy coś takiego słyszałem, prawdopodobnie jeździłbym już najnowszym landrowe, yy, Jaguarem. No, ale cóż. No, to pokazuje siłę stabilną tego modelu brytyjskiego demokracji. Ona ma swoje wady, ale jej podstawową zaletę właśnie odkryliśmy. To jest... Umocowanie bardzo twarde, silne na dole, w tych okręgach, powiatach wyborczych, tak na nasze warunki, to by było coś między gminą a powiatem. Mhm. Temu by to odpowiadało administracyjnie. To, to jest bardzo silny mandat. I to w obu, obie strony działa, bo deputowany z danego okręgu czuje ogień na plecach, bo jego biuro wyborcze jest non-stop oblegane przez ziomków, którzy sąsiadów, znajomych, którzy po prostu mają coś do niego, na, do powiedzenia, chcą mu coś tam przekazać, no bo go znają z widzenia, a obligacja w drugą stronę jest równie mocna, no bo no w przyszłym roku, jak się nie sprawdzę, to po prostu mnie nie wybiorą, tak? Dobre, więc więc to, to, ten sprawdzian, ten moduł działa. To jest system partyjny, ale z mocną reprezentacją lokalną. Natomiast nasz model partyjny jest absolutnie wykorzeniony z ruchu, z, z tego. Z zakotwiczenia regionalnego, no bo raz jest się posłem z Gdyni, raz z Łodzi, prawda, tutaj z, zmieniamy sobie zameldowanie, a to ze Szczecina startujemy, także no, to, to jest typowo y, ta wielkopartyjna organizacja, no i sam system wyborczy, tak zwana ordynacja wyborcza w Polsce, upartyjniona do granic możliwości, z dodatkowymi jeszcze mechanizmami, którzy, które wzmacniają przewagę partii, na przykład mechanizm dąta tak zwanego liczenia głosów w parlamencie, które już są zebrane, podliczone, ale i tak tam się prze, przez te wagi tak zwane partie e, najważniejsze są podnoszone jeszcze wobec konkurencji. Mhm. Czyli, że ze wszechmiar system partyjny w Polsce promuje zachowania stadne kierowane z centrali, natomiast system brytyjski w bardzo istotny, znamienny sposób tego modelu odbiega, bo jest zakorzeniony właśnie na dole. Czyli, że Vox Populi na dole odwołuje tą, ten, najwa daje ten najważniejszy mandat i głos może go w każdej chwili odwołać przy następnych wyborach, jeżeli się ktoś nie sprawdzi, to już się pod szyldem partyjnym nie schowa, no bo po prostu czy z tej partii, czy z innej już nie będzie wybrany. Tak. I tutaj, skoro już poruszyliśmy wątek brytyjskiego parlamentaryzmu, to ja może go pociągnę troszeczkę, to będzie taki przedwstęp do naszej dyskusji o słowie na B. Bardzo często w Anglo anglosaskim modelu, czyli zarówno to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, bardzo często mówi się, że jest to system dwupartyjny. O, nie jest to stricte dwupartyjny system. Chodzi tutaj po prostu o dominację dwóch podstawowych partii. Pierwszą, tą główną, to są torysi, czyli konserwatyści. Yy, drugą natomiast są laburzyści, czyli partia pracy. Dodatkowo mamy tutaj kilkanaście innych partii, mianowicie mieszkańcy konstytuencji będących w Szkocji mają możliwość oddać swój głos na partię szkocką narodową, Scottish National Party, z czego bardzo często, bardzo często wykorzystują ten aspekt, dzięki czemu SNP cały czas posiada stałą, w miarę silną reprezentację w parlamencie, aczkolwiek jest to reprezentacja limitowana do liczby bodajże 70 kilku posłów. No w związku z ich wagą narodową, no bo przecież w tym Zjednoczonym Królestwie nie mogą mieć więcej mandatów, niż ich jest, prawda? Tak jest, tym bardziej, że Anglicy są tą dominującą nacją w Zjednoczonym Królestwie. Następnie mamy y, partię walijską i tutaj przepraszam, że źle wymówię jej nazwę, to jest partia Cymru. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie to po prostu tego wymówić. To jest tak samo jak SNP, lokalna partia Nawalje, również y, limitowana ilością reprezentantów. Mm, następnie mamy działające na terenie całego kraju, mamy liberalnych demokratów oraz mamy partie zielonych. No i teraz dochodzą nam, dochodzi nam jeszcze Irlandia Północna, która jest ciekawą zagwostką ponieważ Irlandia Północna zazwyczaj głosuje na dwie partie. Jedna to są demokra demokratyczni unioniści Irlandii Północnej. Powiedzmy tak, jeżeli konserwatystów można nazwać konserwatystami, to to są ultrakonserwatyści. To są po prostu mieszkańcy Wielkiej Brytanii, protestanci, pamiętający czasy walk ulicznych z Ira, pamiętający bomby, pamiętający bomby i wybuchy którzy absolutnie są lojalistami. Z drugiej strony w Irlandii Północnej mamy natomiast tych bardziej pro-Ira, pro może inaczej, prokatolickich katolickich, pro -katolickich yy, obywateli, którzy wybierają partię Sinn Fein, która znana jest od dawien dawna jako polityczne skrzydło Ira. Z tym, że Sinn Fein do Parlamentu Brytyjskiego nie wchodzi, ponieważ aby zostać posłem, wymagane jest, złożenie przysięgi na wierność królowej, czego posłowie Sinn Fein nie chcą robić. W rezultacie zawsze w 650-osobowej Izbie Gmin należy odjąć kilka miejsc, które zdobywa Sinn Fein, ale nie wchodzi. Cała reszta jest do podziału pomiędzy partie i w większości przypadków historycznych mamy do czynienia z dominacją jednej partii, czyli albo labor, albo konserwatystów. Czyli partia po prostu posiada większość głosów, może przeforsować wszystko, co chce. Rzadko kiedy historycznie zdarzają się sytuacje, w których nie ma to, to nie ma to miejsca, wtedy mówimy o Hong Parlament, czyli zawieszonym parlamencie, no i partia musi szukać koalicjanta, tak jak zrobili to turysi, wchodząc w koalicję chyba z najgorszym możliwym wyborem, Czyli lojalistami z Ulsteru, czy z Irlandii Północnej, myśleli, że będzie to tak łatwo i przyjemnie. A koalicjant okazał się kulą u nogi, jeśli chodzi o cały proces brexitowy. No bo to są ultrasi, oni mają wszystko do wygrania albo wszystko do przegrania. Mhm. I dlatego zachowują się w sposób nieprzewidywalny. Mhm. No ale tutaj zaczęliśmy tak, jak już wspominałem, zaczęliśmy troszeczkę od środka. To może spróbujmy porozmawiać o co chodzi z, to, z tym całym Brexitem, z historią Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, czy w ogóle Europy i Wielkiej Brytanii, ponieważ niby Wielka Brytania należy, czy w ogóle Anglia należy do Europy pod względem geograficznym, ale tak nie do końca. Tutaj zawsze, w większości wypadków Wielka Brytania szła w swoim własnym kierunku albo w stronę tego sąsiada z drugiej strony Atlantyku, prawda? No, brytyjska odrębność Albionu no, jest przysłowiowa. Ich wieloznaczna postawa w, w, w historycznych momentach zwrotnych no, jest przedmiotem podręczników szkolnych. No, to, to wiemy przecież, mieliśmy podpisane z nimi święte przymierze wojskowe na wypadek wojny z którego nic nie wyszło prawda? tak przypadkowo się złożyło że nic z tego nie wynikło tak? no to, nie, to oczywiście nie był przypadek bo jak wiemy z historii e, Brytania nie ma stałych przyjaciół ma tylko stałe interesy no bo jest to imperium to znaczy już trochę podupadłe trochę takie przyblakłe trochę już takie anachroniczne, no ale jak się patrzy na te złote karety z Elżbietą na pokładzie, to, no to musimy dojść do wniosku, że ta heraldyka tych dziwnych gestów i tych wszystkich dziwnych tytułów urzędniczych no, główny powiernik królowej, główny specjalista od nocnika i tak dalej, no to są tytuły jak najbardziej oficjalne no, na dworze królewskim nadal działające w rzekomej demokracji no, jak to, to, to, to, to dziwne połączenie demokracji parlamentarnej z monarchią w stylu quasi średniowiecznym Bo tak trzeba to nazwać, te wszystkie aspekty audiowizualne Królestwa Brytyjskiego, monarchii brytyjskiej są niezmienione od średniowiecza i są nadal kontynuowane ku zadowoleniu tłumów, no bo się sprawdziły i wszyscy tak z entuzjazmem klaszczą na tych wszystkich rautach, prawda, jak para książąt się żeni, to we wszystkich gazetach jest zawsze sprawozdanie i telewizyjne relacje przyciągają miliony widzów, biją rekordy widowni. Więc coś w tym jest. Jakiś czar w tym istnieje, no ale pod tym czarem są też realne działania, no bo ta monarchia jakoś funkcjonuje pytanie jak to jest naprawdę istotnie na czym to polega że nastąpił taki mariaż taki melanż używając nowoczesnego słownictwa monarchii z demokracją konstytucyjną. jak to działa ja, ja tego nie rozumiem Tutaj można wiele zawdzięczać, musimy bardzo cofnąć się wstecz, około tysiąc lat. Musimy, tutaj wiele zawdzięczamy Janowi bez ziemi. Jan Bez Ziemi to był brat. że nie jestem pewien czy przyrodny, czy rzeczywiście rodzony, Ryszarda Lwie Serce. Sławnego Ryszarda Lwie Serce wzorca cnót wszystkich wszelakich w okresie średniowiecznym. No, dwie serce znany jest ze swoich krucja, ze swojego udziału w trzeciej krucjacie. On właściwie całe swoje życie wojował. Po angielsku nie za wiele mówił, natomiast pisał poezję w swoim ojczystym, jak to mówił, w języku francuskim. No i Wielka Brytania swoje motto zawdzięcza również właśnie jemu. To jest Dieu et moi Wow. czyli Bóg i moje prawa no tak i ten sam to samo logo znajduje się na tarczy herbowej Rothschildów no. niewiele osób o tym wie albo to zauważa ale jest graficzną faktem no to po prostu tak jest no i pytanie dlaczego no to jest bardzo dobre pytanie no to byśmy musieli przeskoczyć teraz do chyba szesnastego, XVI, siedemnastego wieku kiedy Rothschildowie zaczęli powoli wchodzić na salony działać wespół z Bankiem Anglii i kiedy Nathan, nie, kiedy Nathan Rothschild był tym, który rządził i dzielił w, na terenie Londynu. No może najważniejszy fakt tego przytoczmy, mianowicie, że Bank of England jest pierwszym bankiem centralnym na kontynencie europejskim. Bankiem mm -hmm. najstarszym, wiodącym i do dzisiaj jego rola na przykład Bank of International Settlements w tych tam tajnych naradach jest bardzo istotna, bo cieszy się no, sporym prestiżem. To nie jest przypadek, no bo jest, za tym stoi historia. Więc mamy pierwsze clue do rozwoju sytuacji gospodarczej, politycznej. To jest ten pierwszy bank centralny, w Europie i tym śladem po kilkudziesięciu, po kilkuset latach podążyły wszystkie inne kraje europejskie. Mm -hmm. no, Szwecja jeszcze swego czasu miała Riksbank i y, Holandia również miała y, w trakcie kryzysu tulipanowego swoje banki centralne, ale to była, to była bardzo krótka przygoda i zupełnie, zupełnie o, mniejszych, o mniejszych prerogatywach te banki były niż Bank Anglii. Bank Anglii te prerogatywy nabywał, zdobywał, poprzez tak zwane królewskie czartery, czyli odnawianie, aż można powiedzieć, że od powiedzmy, pierwszej połowy XIX wieku był już naprawdę absolutnie nie do Był instytucją, która od samego początku pożyczała koronie, przepraszam, nie koronie, parlamentowi, który urzędował w imieniu korony fundusze na zasadzie, bez wiecznego długu, który po prostu z czasem, z czasem się powiększał. Więc Bank Anglii bardzo szybko stał się ważnym elementem takiego trójkąta władzy, w którym parlament rządził, król czy monarcha próbował dzielić, aczkolwiek już był, już jego rola coraz bardziej przestawała być rządząca, tylko coraz bardziej taka instytucjonalna symboliczna, no i Bank Anglii, który działał w interesie City, aby pozyskiwać jak największy kapitał na spełnianie tutaj próśb parlamentu. Ja może w tym miejscu zadam zagadkę słowno-muzyczną. Zobaczymy, czy to zadziała. Aha. Co to jest? Co to było? Dobre pytanie. Muzyka. No takie. Pierwsze akordy, taki znany rytm. Znane. W... <grym> Bliski sercu. No co to było? Ojej, to może być nie to pokolenie. Różnica pokoleń chodzi. No to jest nadal popularne. Mhm. Na końcu języka. No wiem, właśnie na tym polega... Urok takich zagadek. wstydłości. Bruce Springsteen. Born in the USA. A dlaczego mówimy o USA? Bo charter dla Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych, którego kilka, pięć czy siedem wersji było powoływanych i one upadały, zostały odwoływane przez niektórych prezydentów, jest kluczową sprawą w poszczególnych etapach historii ogromnego narodu amerykańskiego. Nieprzypadkowe zbieżności czasowe są między tymi czarterami, czyli kolejnymi wersjami banków centralnych amerykańskich, to był First American bank, później był Second American Bank i Third American Bank i tak dalej, i tak dalej. Ten, ten trzeci to już nasz sławny Fed. Nie, nie. Nie? nie, nie. nie? Trzeci, trzeciego e, był trzeci, był trzeci pierwszy i pierwszy trzeci. Takie były różne dziwne nazwy, bo chodziło o kontynuację zarządów tych instytucji. A zawsze sprawa polegała na tak zwanym czarterze, czyli na prawie do emisji pieniądza powiązanego z Londynem. No i mamy 100 lat temu, 1913 rok, ta nowożytna wersja Fedu powstała uchyłkiem, która rządzi do dzisiaj. Dlaczego wspominam o panu Bruce'ie Springsteenie? Nieprzypadkowo o nim wspomina, bo mało kto wie, że Springsteen albo Spring, Springstein albo Springstein, takie jest jego nazwisko, rodzinne. Tu się kojarzy od razu pan Epstein, Weinstein i podobni. Mhm. Więc pan Stein, Springstein, ma daleką rodzinę. I w tej rodzinie jest pan Abraham Springstein zwany Abrahamem Lincolnem, który na okoliczność kolejnej walki o Bank Centralny Stanów Zjednoczonych miał przykrą konieczność, przyjemność prezydowania nad wojną domową między północą a południem. Springsteen mało kto pamięta, mało kto wie, że to jest rodzina tego artysty scenicznego Brusa Springsteina. Więc no, ciągłość wydarzeń historyczna, ciągłość pewnych e, istotnych zjawisk jest dużo większa niż się wydaje, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pan Po, niedługo po zakończeniu tej wojny północy z południem rzekomo rozegranej o prawa niewolników pan Abraham Lincoln został zastrzelony w teatrze no i kilkaset lat później, 200 lat później w Dallas rozstrzelano kolejnego niepokornego prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego którego rocznica śmierci niedawno właśnie była obchodzona po cichu. Więc to taka propos, a wszystko dzieje się na tle unifikacji albo przeciwnie ruchów odśrodkowych oderwania się niepokornej kolonii od centrali w Londynie. Mhm. Więc to, to się toczy przez pokolenia, przez stulecia, a charter o którym mówimy, ten pierwotny z Banku Anglii na eksplorację, eksploatację terytoriów na kontynencie Ameryki Północnej nadal działa i firma, co jest ciekawe, można ją w rejestrze znaleźć handlowym, w internecie jest nawet, to się nazywa bodajże Virginia Crown Company. Ten czarter nadal obowiązuje tak, no pakta sunt servanda był deal osadniczy, ilość tam tysięcy osób przybyło na tam kilku malowniczych okrętach, z których większość załogi zginęła podczas tych rejsów no i zbudowali kolonii one nadal parły na zachód no ale czarter obowiązuje, prawda, umowa jest umowa, deal jest deal no właśnie tutaj pod spodem, tutaj mamy tę demokrację parlamentarną i tam inne rzeczy, no ale czy istotnie FED jest niezależny od banków England, czy nie jest gospodarczo niezależny? To jest bardzo dobre pytanie, bo technicznie, rzecz biorąc formalnie, jest całkowicie niezależny. Mhm. Ale czy przez te powiązania historyczne sprzed kilkuset lat skoro te spółki nadal działają i te czartery obowiązują, tak? Czy to jest absolutnie prawda? Tego nie wiemy. Zwłaszcza, że nie wiemy, jaka jest treść e, załączników do umowy e, spółki pod nazwą w, e, Federal Bank of... E, to jest naprawdę system federalny. Mhm. To jest sieć spółek, te, tak zwane one są wzajemnie kapitałowo powiązane. Jak ten fet amerykański rządzący dolarem, jak wygląda jego struktura kapitałowa, kto jest jego właścicielem? Tego nie wiemy. To jest tajne. Czyli mamy jakieś tam informacje, gdzieś tam można się do nich dokopać, ale obecnego stanu akcjonariatu tego Banku Centralnego nie znamy. Wiemy tylko, że Akcje tego banku nie podlegają zastawom i nie można ich sprzedać, nie można się ich pozbyć w żaden inny sposób, ani na żadnej giełdzie, ani w żaden inny sposób dozwolony prawem, tylko przez dziedziczenie można je nabyć więc stąd wiadomo z tych postanowień inicjalnych umownych, kontraktowych wiadomo, że bank federalny, dolarowy jest nadal w rękach rodów, które go zakładały ale jak one wyglądają kto jest dzisiaj ich kolejnym potomkiem szczęśliwym właścicielem tak naprawdę nie wiemy mhm. no tutaj wielu próbowało dojść do tego w jaki sposób ten akcjonariat mógł przez lata zostać powiedzmy rozczłonkowany czy łączony z powrotem między nimi pan Song Hongbing no doszedł do interesujących wniosków to trzeba przyznać no to tłumaczy te wnioski tłumaczą przypuszczenie, że korona brytyjska no nieprzypadkowo posługuje się sztafarzem średniowiecznym, tym obrzędowym mhm. i nadal funkcjonuje I wszystkie ważne wydarzenia królowa Elżbieta musi zatwierdzać no, W ostatnim mhm. etapie tego Brexitu gorącego, kiedy Johnson wyszedł na, na scenę To on podreptał pokornie do królowej i poprosił ją o zatwierdzenie jego planu brexitowego Mhm. to, to nawet, nawet w Izbie Gmin jest jeżeli przypatrzeć się po debatach stoi, danczy leży taka buława, która jest symbolem władzy monarszej nad Izbą Gmin i w ogóle parlamentem można obrady prowadzić w momencie kiedy ta, u... ta buława jest położona raz na jakiś czas znajdzie się poseł, który rozemocjonowany złapie tą buławę podnosi ją i chce z tą buławą wyjść, robiąc w ten sposób symboliczne zakończenie obrad. Oczywiście zostaje zatrzymany zaraz przez, przez odpowiednią służbę. Przewodniczący bardzo głośno domaga się zwrócenia buław tej buławy. Poseł może zostać yy, na czas aktualnej debaty relegowany. To tak a propos takich symboli parlamentarnych nawiązujących do królowej. No te, te nawiązania są e, symboliczne, ale kiedy przychodzi krytyczny moment to są jak najbardziej praktyczne no bo Elżbieta po prostu ten Brexit może zatrzymać albo go odwołać no. <śmiech> jeżeli się z nim nie zgadza no to jest taka instancja najwyższa i już dalszych odwołań nie ma więc warto to wziąć pod uwagę i mieć to na względzie, że no tutaj mamy ten teatr i te walki polityczne i te różne podchody ale w tym szerszym planie chyba istnieje jakiś scenariusz Brexitu, który jest dla korony brytyjskiej korzystny w jakiś tam sposób czyli że to nie jest wypadek przy pracy który nastąpił nie wiadomo skąd jak jako akt jakiegoś mm, dopustu bożego, tak? Być może były takie przyczyny, bo to było zawirowanie, premier się zagolepował, i, no ale na nieszczęście no, to zostało wywołane, jak wilk z lasu. No. Pozwolił na Vox Populi Vox Dei i naród przemówił, tylko nie tak, jak Cameron się spodziewał. Cameron przelicytował dosyć ostro i to wiadomo z jego życiorysu, że, że on się nie spodziewał takiego werdyktu. E, miał swobodę, no jak każdy premier, bo rządzi przecież jako pierwszy minister ma swój rząd i no, podejmuje decyzję. No, chciał referendum, przekonany, że to zamknie na zawsze kwestię Brexitu i będziemy teraz dalej płynęli na europejskim okręcie bez większych zawirowań, bo to by zamknęło usta wszystkim krytykom, tak? raz na zawsze, no i się przeliczył. Mało tego, on był już umówiony razem z ładunkiem kokainy dla kolegów na imprezę, która się rozpoczęła hucznie, tej nocy referendalnej ona się już rozpoczęła i w trakcie została przerwana odwołana i rozpędzona bo wyniki były nie takie, wręcz alarmujące że coś się posypało że to nie tak miało być No, wygląda, że posypało się nie to, co miało zostać posypane. Natomiast, tak wracając do tematu Brexitu, bo tak lawirujemy, lawirujemy bardzo szerokimi łukami, to w tej pierwszej i drugiej dekadzie nowego milenium w Wielkiej Brytanii zaczęły się jakieś już debaty na temat, na temat wyjścia. Tutaj oczywiście głównym, główną siłą sprawczą był UKIP, czyli UK Independence Party. To była ta pierwsza główna partia Nigela Farage'a. Nigel w ogóle jest ciekawą postacią, ponieważ w jaki sposób on przekonywał ludzi do swojego? On organizował spotkanie w pubie, I on terrorował, przemawiał do ludzi, trzymając sobie pintę, rozmawiając z ludźmi. Zdobywał w ten sposób oddolnie zwolenników, pośród ludzi, którzy patrzyli na Londyn jako na y, totalnie oderwany od rzeczywistości jakiś aspekt. Ponieważ Wielka Brytania jako taka, w, można to wszędzie zauważyć, ludzie w większości wypadków, y, Mówią, iż jest Wielka Brytania i jest po prostu Londyn. Londyn jako to centrum, jako to city, te, to serce pompujące po prostu krew dla całego organizmu. I jest to historycznie też potwierdzone. Londyn jest wielkim centrum rozliczeniowym dla całej Europy. W Londynie ma miejsce clearing euro, czyli wszystkie... Wszystkie wszystkie transakcje denominowane w euro przechodzą przez Londyn. Nie udało się tego przepchnąć, żeby przeszło to na kontynent. W Londynie istnieje również City, które ma swoje własne prawodawstwo, swojego własnego burmistrza i swoje własne w specjalny sposób wybieralne władze reprezentujące największe firmy i największe banki. I nie jest to teoria spiskowa. Wielka Brytania i Londyn mają też również y, kilka rajów podatkowych. Począwszy od lokalnych, jak wyspy Jersey i Guernsey, następnie wyspa Man, która głównie znana jest z szaleńczych wyścigów rajdowych i motocyklowych i samochodowych, no i oczywiście Bahamy, cieplutkie Bahamy. Bodajże przy sprawie upadku lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych czytałem na temat tego, ca, tego całonocnego repo, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę, czyli pożyczania sobie między bankami po prostu kapitału oraz o czynnym udziale księgowości brytyjskiej, konkretnie z Londynu, która ten proces w odpowiedni sposób księgowała, tak, żeby nie wyszło, że Leman jest już żywym trupem. Także jeżeli chodzi o światowy, a na pewno nasz europejski tutaj mały światek, to Londyn jest po prostu tym bijącym sercem. I Londyn po prostu sobie tej władzy finansowej nie da wyrwać. No, oni przecież nie trzyma żadną przemocą fizyczną, po prostu trzyma tam kapitał, no i tyle. No i to wystarcza. Do tego jest pomocna armia jakaś tam to chroniąca, no ale ją można przecież zrobić jej outsourcing na barki podatników, tak? Mhm. I korzystnie się z nią umówić. I tak to działało zawsze, no i, i działa dotychczas. Mamy tak zwaną Wielką Brytanię, którą ja nazywam przekornie, już nie jestem wyjątkowy w tym pomyśle, nie wielką Brytanią, no bo to jest no, nazywanie tego wszystkiego, tego bałaganu jest, Wielką Brytanią, no to jest już nadmiar, że tak powiem, dyplomacji w, w obecnym świecie. Toute proportion gardée, jak mówią przedkowie tego dworu. A tak naprawdę, jak dobrze się przyjrzymy z tej epoki wypraw krzyżowych, do których myśmy przed chwilą sięgnęli, z tymi najważniejszymi urządzeniami świata polityczno-gospodarczego, świata nowożytnego, który właśnie wtedy zostały przeszczepione do Londynu, to one szły bardzo skutecznie, powoli z południa, czyli z Jeruzalem, mhm. przy, przy pomocy wypraw krzyżowych, przez miasta włoskie między innymi Fenicję, czyli Fen Wenecję, bo tak się w nowożytnej włoszczyźnie nazywa Fenicja numer Due, czyli Wenis, które właśnie tonie, mm -hmm. bo się zapada. To nie jest globalne ocieplenie, tylko miasto osiada, bo to jest niechlujnie zbudowany port nad, nad rzeką i nad morzem. Więc po kilku stuleciach się po prostu zapada <grych> pod własnym ciężarem. No więc mamy Fenicję i tam jeszcze jedno miasto duże włoskie, które własne wyprawy morskie organizowało na Morzu. Wśród... No tak jest, Genowa Genoweze, mamy dwa klany mafijne ze starożytności to jest Genoveze i Foneze no, to są właśnie ci tak zwane Black Nobility oni przeszli przez cały kontynent europejski na północ, przez Alpy przez Szwajcarię, zakładając tam Swoje duże katedry i banki średniowieczne do e, Europy nowożytnej, przez Niemcy, do Holandii, a później i przez Francję do, e, do, na Wyspy Brytyjskie. I to jest właśnie ten łącznik. E, nie jest nic specjalnie trudnego do odgadnięcia, bo skoro miasto włoskie miało własną flotylę i toczyło wojny punickie, tak zwane, które to, się, to, to jest... To, znowu przekłamanie, bo to nie są punickie wojny, tylko wojny fenickie, bo głównym aktorem była Fenicja, czyli Wenecja i jej matka, czyli Fenicja, właściwa. Od... Ale, zaraz, wojny, wojny punickie to Hannibal, a... Tak, tak, tak, tak, tak, tak. To była starożytna potęga handlowa. Fenicja, którą Rzym okiełznał i, i zatopił, i zaorał, i solą posypał. Tak? Mm. Jej najważniejszą... Nie, y, zaorał, zaorał y, Kartaginę. Kartaginę, która była wówczas największą kolonią Fenicji. Od no no to mamy konsensus i została zaorana przez Rzym i do dzisiaj te, te wojny nie ustają, no bo jest zadra no bo żeście naszą kulturę zniszczyli ale właściciele tej, tej marynarki wojennej pokonanej Hannibala no oni istnieją w, w osobach Black Nobility właśnie i przez Fenicję genowe przeszli dalej na północ I, i nawet w Szwajcarii założyli nową genuę czyli Genewę I sama nazwa na to, to wskazuje i heraldyka tego miasta nad, nad wodą znowu bo oni zawsze w portach się osiedlają mm -hmm. I, i, i tego nie ukrywają tak, tylko że no, w podręcznikach tego nie ma kto widzi potrafi dostrzec to to zauważa że symbolika heraldyka tam żyje istnieje i cały czas pulsuje no i dalej przepchnęła się na północ Ach, kolejna gałąź e, e, dotarła aż na Wyspy Brytyjskie, co ciekawe, znowu w innym przebraniu, bo jak się spojrzy na heraldykę Elżbiety II, to jest to oczywiste dla badaczy. Ale dla no, tych... Ród Windsorów, które ona reprezentuje, tak naprawdę nie jest rodem brytyjskim. On się wywodzi z XVIII-wiecznej dynastii wetinów saksońskich, którzy zmienili nazwę na Windsor, żeby lepiej się to ku je kojarzyło w ich nowej ojczyźnie. To była tymczasowa taka unia personalna między dwoma krajami, i to był taki powiedzmy ostatni to był taki łabędzi śpiew tego zaangażowania Wielkiej Brytanii na kontynencie, już potem zaczął się konkretnie okres Splendid Isolation no jeszcze z wyjątkiem na Napoleona to są Saksonia i też jest gałąź hanowerska czyli Hanower to, to jest na północy Hesji to jest ta gałąź Frankfurtska mm -hmm. Heska, Hanowa e, i ta, no, zmi zmienili nazwę zresztą swoją, bo tam są te, ta szlachta musi mieć je angielskie tytuły e, to się nie nazywa Berg nie nazywa się jak to było, Hochberg? nie, nie było Hochberg e, Staufenberg, nie Jak to było? Musiałbym sprawdzić szczerze mówiąc, bo nie pamiętam z głowy. E... Sakse-Koburg. Saksa... No. Sak dom to jest dom e Sakse-Koburg i Gotha. No, Koburg to jest właśnie na ten te, te zachodnie Niemcy. E, Gota to to jestem, jest gałąź hanowerska. Dobrze, zaraz do, do znajdziemy to, jak oni tam się nazywają, bo te tytuły no. hrabiowskie oni, książęce do dzisiaj noszą, to, to są na dworze królewskim. Natomiast ja tymczasem może w międzyczasie jeszcze powiem, wrócę, wrócę do Brexitu, który tutaj mozolnie próbuje przeforsować. Mm -hmm. e, mianowicie sam moment referendum, no Mówi, znaczy może tak, mówi się o tym, że już parcie społeczne było takie na referendum, że Cameron nie miał wyjścia, musiał ustąpić. Nie do końca. W wyborach, bo da, jeśli dobrze pamiętam z 2014 roku okazało się, że partia UKIP Nigella Farage'a zdobyła bardzo dużo głosów i problem był taki, że te głosy były rozsiane po całym kraju. W związku z tym Dzięki ordynacji jednookręgowej, czyli to, co mówiłem na samym początku, z tych paru dobrych milionów głosów tak naprawdę udało się przepnąć do Izby Gmin tylko i wyłącznie jednego posła. I to też, jeśli kojarzę na zasadzie, że on trafił z listy torysów, po czym yy, przeszedł do UKIPu. Mm. O, o, o, o Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii zaczęło się bardzo, bardzo głośno mówić od okolic 2014-2015 roku. Yy, tutaj właśnie UKIP, tutaj wszyscy przeciwnicy Unii Europejskiej coraz częściej mówili na temat, ile pieniędzy ujdzie na, idzie na Unię Europejską, co można by za to kupić, na co można by wydać, czyli m.in. na kulejący NHS, czyli nasza brytyjska służba zdrowia. Kamerom rzutem na taśmę postanowił, yy, to nie jest tak, że on nie miał wyboru, nie, on po prostu zdecydował się rzutem na taśmę raz na zawsze uciszyć te głosy. Damy wam referendum, proszę bardzo, wypowiedzcie się, jedziemy. Data została ustalona, rok 2016. No i cóż, no nikt chyba w najgorętszych snach yy, nie spodziewał się takiego wyniku, ponieważ... 48 z małym hakiem procent zagłosowało za zostaniem, a 51 z małym hakiem za wyjściem. I teraz tak, z perspektywy mieszkańca Wysp Brytyjskich powiem tak. Kampania, kampania remain, czyli o pozostanie, była prowadzona bardzo słabo. Była, była po prostu prowadzona jak zwykła, standardowa kampania polityczna. Mm, bardzo mało mówione było, znaczy może, może inaczej, nie było w ogóle udziału emigrantów w tej kampanii, znaczy udział był, ale bierny na plakatach pana y, Faraża właśnie. Y, jednym z argumentów wyciąganych było, przy, przy, by, było, było prawdopodobne przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej, szemrowano argumentem 80 milionów Turków, którzy mają przyjechać do Wielkiej Brytanii, czyli w sumie cały naród, tak, cały naród turecki zamieszkujący po prostu Turcję miał przyjechać według Nigela Farage'a. Wyliczono oczywiście kwotę to cirka 190 milionów na tydzień, które szły do Unii Europejskiej jako, jako składkowe miały te pieniądze według obietnic Nigela Farage'a trafić do, trafić do potrzebującej służby zdrowia. Z tym, że ja cały czas tutaj powtarzam o panu Farage'u, natomiast okazało się, że on, on był taką alternatywą dla, tak naprawdę, dla, dla ludzi głosujących przeciw, yy, przeciw Unii Europejskiej, ponieważ ten główny, yy, jak już zaczę, zaczęła się prawdziwa kampania, to inna grupa, otrzymała po prostu możliwość reprezentowania głosów leave, czyli za wyjściem. No i tutaj tą w tej grupie jedną z tych znanych postaci był właśnie sławny bądź niesławny pan Cummings, który aktualnie jest jest, jest, jest doradcą premiera Borisa. Johnsona. No tutaj chodziło o bardzo podobną sytuację jak w Stanach Zjednoczonych, czyli Cambridge Analytics yy, przecierało tutaj szlaki, docieranie do, wybor do wyborców, którzy, nie chcie którzy dotychczas byli pomijani, którzy nie byli zaktywizowani i rezultat był taki, pamiętam wieczorem kładłem, spa kładłem się spać, jako pierwsze przyszły wyniki z Gibraltaru. 80 parę procent, czy nawet dziewięćdziesiąt parę procent za zostaniem w Unii Europejskiej. myślę sobie, gdzie fajnie. Budzę się następnego dnia. Szok. Jadę, jadę, jadę jeszcze do, do, do poprzedniego dnia do pracy i co widzę? Ponieważ nie ma w Wielkiej Brytanii czegoś takiego jak cisza wyborcza, jak jest u nas. Na rondzie widzę zwolenników UKIP-u z wielkimi panerami. Leave, czyli zagłosuj, wyjdź którzy stoją, machają do ludzi, e, kierowcy im odtrąbują i wtedy, wtedy już było widać, że coś się dzieje. Tak samo oddolnie na ulicach o wiele więcej było ulotek, o wiele więcej było ludzi z ulotkami próbującymi rozwoju, próbującymi rozmawiać z ludźmi. W ogóle ta kampania czerwona, czyli właśnie LIF, była o wiele bardziej, o wiele bardziej żywiołowo prowadzona niż kampania Remain, czyli kampania niebieskich. Wspomniałem jeszcze o wątku, o wątku emigrantów. Pamiętam jedną debatę, w której oczywiście mój faworyt, pan Farasz, był zaproszony. Tematem była emigracja europejska do Unii Europejskiej. Przez cały tak naprawdę okres debaty przedreferendalnej Nie dopuszczono do głosu w żaden sposób przedstawicieli, nazwijmy to, naszej mniejszości, czyli z kontynentu. Pojedyncze jakieś wywiady pojedynczych, nazwijmy to, anonimowych ludzi w BBC i to wszystko. Nie było powiedzmy reprezentanta, który by, byłby w stanie zareklamować tą mniejszość w kampanii. No bo po co? Spodziewano się sukcesu. Wystąpiła jako reprezentantka mniejszości jedna pani, która tak naprawdę z urodzenia pochodziła z, Austra z Australii, tak, z Australii, nie z Austrii, i która oczywiście przyjęła z czasem brytyjskie obywatelstwo, więc kiedy Nigel Farage perorował na temat y, szkodliwego wpływu emigrantów, ona jako jedyna stanęła i powiedziała, ale to ja jestem też emigrantką. Nie do końca o to chodziło, No gratulujemy w każdym razie, kto się by za nami wstawił. Rezultat był taki, jaki wiemy. Środowiska rezydenckie, czyli nieobywatelskie, nieobywatele nie zostali dopuszczeni do, oddawania, do oddania głosu. Kto wie, mogłoby się to skończyć inaczej. No i wynik referendum tak, tak naprawdę niewiążącego, ale który obiecano wdrożyć bez względu na wynik stał się faktem. No i teraz po najnowszych doniesieniach z tego weekendu, po zamachu na moście londyńskim, bardzo ładnie wyreżyserowanym, także wszystkie telewizje to sfilmowały, wyniki tego. I jest polski wątek w tym wszystkim, więc w ogóle jesteśmy szczęśliwi i facet jeszcze dostanie medal za to, za odparcie tego ataku nożownika muzułmańskiego, tak między nami mówiąc bo wiadomo, że to Allahu Akbar było tam i tak dalej w grze więc t, t wynik te, te, tego, te, tych wyborów i tego dalszego Brexitu jest już postanowiony czyli Brexit się odbędzie takie jest moje mocne przekonanie bo inaczej nie byłoby sensu robić tego, tego mostu londyńskiego prawda? akurat na weekend, żeby wszyscy to zaobserwowali i mogli sobie rwać włosy z głowy Już przy okazji jeszcze wspominam o polskim wątku, no bo ten facet z restauracji z narwalem, z kłem narwala w ręku, atakujący nożownika, no to to jest to absolutnie scenariusz niepowtarzalny. Należy to uznać w bujną wyobraźnię organizatorów. Tym bardziej, że no, większość obsady aktorskiej była... Tak, patrząc, ja nie wykluczam, że to było organiczne wydarzenie, ale patrząc na obsadę z tych ludzi, którzy w brali w tym udział, skazaniec z, z jednej strony za morderstwo, z drugiej strony imigrant z Polski, który wykazał się wielkim, akt, wielkim aktem odwagi. No i na, na koniec jeszcze. Obserwowany przez służby specjalne z bransoletką elektroniczną na kostce muzułmanin z tym nożem biegającym po moście, no. warunkowo zwolniony z więzienia, tak między nami mówiąc. Ten... tak, warunkowo, warunkowo. więc podstawowym po nadzorem bo on miał tę bransoletkę, która jest na bieżąco na GPS-ie, tam na ekranie ktoś go obserwuje, gdzie on jest co on robi, więc widzi, widzi lokalizację, nie widzi co robi konkretnie ale, ale go ten jest jednym z tych najbardziej najbardziej tak, a... e, obserwowanych kamer. ale chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ma obowiązek 24 godziny na dobę go obserwować, bo po t... to jest ta bransoletka Po to jest, że ma być nadzorowany ten człowiek. On dlatego jest wypuszczony na wolność, że ktoś na niego cały czas patrzy. To nie jest... Inaczej byłby w areszcie domowym albo po prostu za kratkami w, w prawdziwym więzieniu. Po to jest... No, ale, ta... ale w jaki sposób ma to wpłynąć teraz na Brexit czy na głosowanie? No ma to, ma to wpłynąć tak i tak wpływa, no, że ludzie są już w swoich poglądach absolutnie zafiksowani, upewnieni, wiedzą, że już nie chcą mieć dyktatu Brukseli, nie chcą nielegalnej imigracji z Unii Europejskiej, chcą przywrócenia granic, a jeżeli ktoś jeszcze wątpi, no to ma obrazek uliczny, z, z czym to ta cała Unia się wiąże. Czyli ta, ta, ta, ten potop... Ludzi, którzy przyjeżdżają, zabierają nam pracę, zanieczyszczają ulice, robią multikulti i wszystkie inne rzeczy, prawda? niepożądane. Więc chcemy z tego kołchozu wyjść, no to wychodzimy. Mam, bo tutaj tego zamachowcę próbowało, próbowało powstrzymywać właśnie Polak, który tutaj w tym momencie w Wielkiej Brytanii jest wręcz ozłacany. Ta. Przez opinię publiczną oraz dwóch Brytyjczyków. No tak, Herbert. tutaj ta, ta. udział, y, gdzie, tu, y, w jaki sposób ma to być wykorzystane negatywnie przeciw Unii? Raczej powiedziałbym pozytywnie. No absolutnie przeciwnie. Tym bardziej, że bohater jest zaprzyjaźnionego z nami, związanego nową umową o e, nowym traktatem uroczystym o bezpieczeństwie politycznie poprawnej Polski, która jest przecież, jak nam wiadomo, mocno krytyczna wobec planów unijnych. Wszyscy aktorzy... Tak, ale, ale, ale dla zwyczajnego Brytyjczyka ta Polska jednak to jest ta część Unii Europejskiej. To są właśnie ci niedobrzy Polacy, którzy zabierają pracę i tutaj Nie chodzi o to, że, ktoś, że na przykład pan Łukasz jest bohaterem, czy nie chodzi o lotników naszych walczących w ramach dywizjonu 303 czy innych dywizjonów nad Londynem. My w Wielkiej Brytanii, tak samo jak Rumunii, Litwini, wszystkie nacje powiedzmy wschodnioeuropejskie, środkowoeuropejskie, które przyjechały, bo oczywiście inaczej traktuje się Francuzów też Niemców, nie do końca, ale jednak, Ale my nadal jesteśmy postrzegani jako ci, którzy zabierają pracę. Trochę inaczej, trochę inaczej robi się to w sytuacji, jeżeli człowiek rzeczywiście stara się wtopić w tłum, czy um, żyć zgodnie z zasadami brytyjskimi. No, na przykład przypięcie czerwonego maka na 11 listopada niewiele kosztuje, a jest doceniane natomiast w ogólnej opinii tak jesteśmy nadal tymi, którzy zabierają pracę kolik mam wrażenie, że z ostatnim czasem jest to coraz mniej wyraźnie artykułowana opinia no ale złego nożownika żeśmy powstrzymali Brawo. i zaprowadziliśmy porządek na ulicy, razem z Brytyjczykami z tym w, w, w, w towarzystwie no, skazanego mordercy no, ale zna się na rzeczy no, i obezwładniliśmy napastnika i jest ok, no, przywróciliśmy porządek więc z, z, z mojej strony obserwacja jest taka no, że, że trzeba przywrócić porządek wobec tego musimy się oderwać od Unii na poważnie więc Brexit musi nastąpić tak jak Boris Johnson obiecał skoro jest to już postanowione no to do najmy tego wyboru niech już w tym parlamencie się jakoś tam dogadają, dajmy mu ten mandat niech to zrobi, no i będzie pozamiatane pytanie tylko jak długo to będzie trwało, ten okres przejściowy i tam inne detale, no to Mam wrażenie, że już na to nikt nie będzie zwracał uwagi, tym bardziej, że ta nowa umowa, wynegocjowana, czy przedstawiona ta umowa przez Johnsona, te warunki wstępne, które jeszcze nie są postanowione i przyjęte przez Unię Europejską, mhm. przypominają ten podstawowy, podstawowy pakiet negocjacyjny, który kilka lat temu, dwa lata temu zaproponował Michel Barnier. Czyli ten negocjator z ramienia Unii Europejskiej. To zostało później przewrócone w ramach dyskusji. Tam pani May zaproponowała coś innego, ale ta, ta, ta, ta inna jej umowa była już tak katastrofalna, że, już, że tego nie dało się przepchnąć no więc wróciliśmy teraz poprzez Borysa Johnsona do tej wersji pierwotnej, która jest niczym innym, tylko pierwotną propozycją unijną do rozwiązania tej sprawy, więc tak czy inaczej rozwód będzie cywilizowany to już wiadomo no bo ta rzekomo unowocześniona wersja niepodległościowa Borysa Johnsona jest niczym innym, tylko tym co, co Unia już przecież się z czym pogodziła, prawda tak? Do żadnej katastrofy dojść nie może, żadnych wielkich trzęsień ziemi nie będzie. To już jest, że tak powiem, obstalowane, przypilnowane. A te didaskalia teatralne, te wielkie boje, to już będziemy wychodzić albo nie wychodzić, jutro, pojutrze, nie wiadomo kiedy. Zrobimy jeszcze jedno referendum albo nie wiadomo co. To są cuda. To są cuda teatralne. Z mojego punktu widzenia oczywiście mogę jak zwykle się mylić, ale myślę, no, że to, nie, nie mówmy jak zwykle, nie mówmy jak zwykle. Nie? To znaczy ja zawsze to rezerwuję, jak zwykle to, to zastrzeżenie jest, jest, no bo to, nie znamy przyszłości tutaj gra wiele czynników, ale mam wrażenie, że niewiele się mylę, bo obserwuję to z zimną krwią jako grę różnych właśnie interesów, a najważniejsze rzeczy są przed nami ukrywane, jak zwykle. Trzeba się do nich dokopywać. I ja to właśnie streściłem, to, co, do czego się dokopałem, że to, to nie ma żadnego wielkiego strachu. Ja mam troszeczkę, troszeczkę inne zdanie na ten temat, jeśli mogę. Dobry no, raz. To, to jak najbardziej! Dobrze, więc e, w całym tym chaosie brexitowym, który widzimy zarówno ze strony kontynentu, jak i ze strony wyspiarskiej, W którym artykułuje się całą masę wszelkich możliwych punktów, tak naprawdę pominięto jedną rzecz, która została w pewnym momencie pomiędzy 2016 a 2018 rokiem przyklepana. To jest coś takiego, co zasygnalizowałem już, czyli pozycja Londynu jako centrum rozliczeniowego dla euro. Brytyjczycy, jak wiadomo, mają swoją walutę. To jest nieśmiertelny i niezatapialny fund sterling. Niezatapialny tutaj powinna być taka gwiazdka, gwiazdka prowadząca do wyjątku George Soros i pan Druckenmiller z 1992 roku. Natomiast abstrahując już od tutaj mojego off-topu, wszystkie transakcje denominowane w euro przechodzą przez Londyn. Koniec, kropka. No, no, to nie w, 2000, nie? W, w pierwszej dekadzie nowego milenium Frankfurt próbował w ramach Unii Europejskiej uchylić ten przepis, argumentując, że clearing euro powinien odbywać się w kraju, który posiada właśnie euro jako walutę rozliczeniową. I sama Unia Europejska, sama odpowiednia komisja, czy tam sąd, nie pamiętam już, stwierdziła, że niekoniecznie tak musi być. W związku z czym, gdzieś w którymś momencie pod, mam wrażenie, że potwierdzono tą pozycję City, a w momencie, kiedy już bijące serce Wielkiej Brytanii ma zagwarantowaną tą przyszłość i trzyma Unię Europejską za finansowe za finansową delikatną część ciała to już dalej cała reszta dealu może być jakakolwiek no i to chyba dotknęliśmy istoty sprawy jeszcze uzupełnię tu bo to nie jest tak, że clearing euro odbywa się w Londynie na gro operacji wolnorynkowych na cały świat gro operacji to jest ponad 3 czwarte wolumenu 80 ponad procent konkretnie wolumenu transakcji forexowych, walutowych, wszelakich, hurtowych, dużych operacji, do których wszystkie strumienie się sprowadzają na, na ostatecznym etapie, rozliczane są właśnie w Londynie. Nie dlatego, że taka jest umowa, tylko dlatego, że tam mają siedziby, duże banki komercyjne, światowe, które mają odpowiednią, listę swoich banków, korespondentów światowych po kilkaset placówek na całym świecie i po prostu są najskuteczniejsze, najbardziej stabilne, najbardziej wiarygodne i najtańsze w tych operacjach. I w związku z tym, czy euro handlujemy z Japończykami, czy z dolarem, czy z czymkolwiek innym, na przykład z funtem, z e, e, walutą szwajcarską, to Z reguły to się odbywa za pośrednictwem Londynu Nie dlatego, że tak jest nakazane Tylko dlatego, że tak działa Biznesowa, bankowa logika Tam jest najszybciej, najtaniej i najpewniej wszystkich trzech powodów naraz. I tego się nie da pobić jednym dekretem unijnym, chociaż komisarze neokomuniści z Brukseli próbowali wielokrotnie, bo oni przecież doskonale wiedzą w swojej strony chleb jest posmarowany i wiedzą o co chodzi. Chcieli mieć kontraktowy clearing we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, czyli w banku obok banku siedziby Tak dokładnie, że między nami, rzecz biorąc, między Deutsche Bank a Europejskim Bankiem Centralnym, które tam się mieszczą. Mm -hmm. Nieprzypadkowo tam właśnie. Więc tam chcieli mieć to centrum rozliczeniowe, clearingowe wszystkich operacji walutowych, euro, e, światowych. Nie dlatego, że chcieli tam tym handlować, tylko chcieli mieć tam nadzór i cała dyskusja Przepraszam, dotyczyła tego nadzoru bankowego. Londyn jako terytorium eksterytorialne, City of London Corporation, konkretnie rzecz biorąc, jako podmiot prawa międzynarodowego, niezależny od korony brytyjskiej, bo ma immunitet. Kożący tylko nominalnie na takiej samej zasadzie jak Wyspa Man, dla przykładu, albo nawet mniej. Jest, ma immunitet dyplomatyczny, finansowy i każdy inny, i ma nawet własną policję municypalną i każdą inną, także kryminalną, czyli w City nie prowadzi się dochodzeń kryminalnych bez pośrednictwa tamtejszej policji. I burmistrza. Tak, no, to jest, ale ten ten, ten ten ten burmistrz nie jest burmistrzem z wyboru powszechnego, tylko jest burmistrzem korporacyjnym, wybieranym przez Radę Nadzorczą korporacji, City of London Corporation, które, którą można sobie na bieżąco wejść w internet i sprawdzić jak ona działa. I ona ma swój statut, jest spółką prawa handlowego o zasięgu światowym i działa, prawda, i wykonuje różne obowiązki kontraktowe, traktatowe na arenie światowej. Także, no bo jest emanacją korony brytyjskiej, bo głównym udziałowcem jest Elżbieta II. Mhm. Korona brytyjska. Trącę tylko jedno zdanie. Jeżeli słuchacze chcieliby przeczytać coś więcej o City of London, to można tą informację znaleźć również wpisując The Square Mile, czyli mila kwadratowa, bo to jest potocznie nazywane terytorium w środku Londynu, gdzie jest City of London, czy po prostu szukając Canary Wharf, sławnego dystryktu finansowego, który tam jest rozlokowany. City of London Corporation ma wyłączność zapewnioną przez królewski edykt, czyli charter, na operacje zagraniczne w funcie brytyjskim bo to jest waluta korony brytyjskiej. I poprzez to ma także czarter domyślny na wszystkie inne waluty światowe od czasów funta sterlinga, który był walutą świata, jedyną walutą rezerwową. Zachował w Europie praktyczne, bo nie już nie kontraktowe, bo jest wolność wyboru na Forexie teraz, można mieć dowolną walutę, ale praktycznie dzięki tej swojej wyjątkowości i eksterytorialnemu położeniu tych wszystkich banków w City of London to po prostu ma otwarty świat, no, no, cały świat jest otwarty w London Na dolara, na, na euro, na jena, na franka szwajcarskiego, na, na juana, na wszystko. Bo tam wszystko wolno. To jest obszar wolnocłowy, wyjęty spod jurysdykcji. My zawieramy takie umowy i handlujemy ze wszystkimi bankami świata tak jak chcemy. Bank Centralny Europejski pod batutą komisarzy unijnych, Komisji Europejskiej, chcieli Przeforsować nadzór bankowy tych operacji, otwarcie tych ksiąg handlowych euro w Londynie, tak żeby banki e, londyńskie operujące na wysp z Wysp Brytyjskich na terytorium Unii Europejskiej były poddane jednolitemu nadzorowi kontroli bankowej e, systemu unijnego i na to Londyn się nie zgodził bo wiedząc na czym siedzi co jest najważniejszym jego atutem czyli niezależność finansowa eksterytorialność mhm. na to się nie zgodził i mam podejrzenie graniczące z pewnością że to jest główny powód i cel i przyczyna całego brexitu ta kłótnia o najważniejsze czyli o to kto trzyma stery kontroli finansowej kto kontroluje te banki No i Londyn się obronił, jak widać z tego, co obserwujemy. Londyn nie oddał tej niezależności kontrolnej, owszem jest poddany w swoich operacjach detalicznych nadzorowi bankowemu w tych oddziałach, które funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, ale nie jest poddany hurtowej kontroli i dopuszczeniom Europejskiego Banku Centralnego. Mm. City of London właściwie wymknęło się bardzo tanim kosztem, ponieważ przez bardzo długi czas mówiono, ile to miejsc pracy zostanie może być straconych w wyniku Brexitu. Najpierw twardego Brexitu, a potem no deal Brexitu, bo tak się tutaj zmieniło słownictwo. Natomiast w pewnym momencie to ucichło i tych tak naprawdę dezerterów z City... Na tereny Irlandii, Skandynawii, Niemiec, czy tam, czy rzeczywiście Polski, było niewielu, prawda? No tak, ale chciałbym to podsumować, że to co odczuwamy na własnej skórze, bo nas to boli, jak nam zakładają te obowiązki nowe, e, ograniczenia, na przykład administracyjne, że tu musimy się zarejestrować, tu mamy termin pół roku, bo jak nie, to nas wydalą z powrotem musimy wracać nam do swojego brudnego kraju i tak, to nas dotyka osobiście, to są tysiące, setki tysięcy ludzi, ja im oczywiście współczuję, ten cały teatr, który się rozgrywa z tymi partyjnymi referendami, tymi podchodami wyborczymi i partyjnymi, no, budzi niesmak, bo ludzie na to reagują i się tym martwią, bo to jest ich życie, to jest ich przyszłość. To mm. są ich codzienne sprawy, które stoją na ostrzu noża. Teraz nie wiadomo, co się wydarzy. Ale istota tego, polega na tym, że to jest teatr, bo ci na górze, im naprawdę nie o to chodzi, bo oni przy użyciu tych e, instrumentów społecznych, tych nastrojów społecznych, po prostu robią swoją politykę na wyższym szczeblu, która się sprowadza do tego jednego twardego wątku. Kto kontroluje finanse? Chodzi tylko o to, zawsze o to tylko chodziło, dlatego wspomniałem tutaj pana Brusa Springsteena i jego krewniaka Abrahama Springsteina Well Lincolna, tego wielkiego ojca demokracji amerykańskiej którego ktoś jakiś zamachowy zastrzelił w teatrze w końcu że zawsze chodziło o forsę zawsze i zawsze chodziło i zawsze będzie chodzić o forsę dopóki ten wynalazek Fenicjan będzie w, w, w użytku mhm. tylko o to chodzi I jeżeli operujemy dużymi agregatami społecznymi, pojęciami jakiejś walki klasowej, politycznej itd., to niestety musimy zawsze drążyć temat finansowy. Bo on jest istotą, ty, trwałą, trwałym jądrem tych wszystkich procesów. Bez, to jest podstawa, bez finansów nic nie działa. No a skoro tak jest, to wszystko działa na finansach. Tak, to jest tautologia, drogi Watsonie. Tak i to już na tym, świecie, na tym świecie jest poustawiane. Wszystko działa na finansach, więc jeżeli akurat o tym nie rozmawiamy, bo jesteśmy, wie pan, no tutaj, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. No między... w ogóle jak stwierdzimy, że. No to jest za trudne, no tutaj. Dż... często się spotykamy na pewno. Dżentlemeni nie mówią pie... o pieniądzach między sobą w klubie. Natomiast tylko o tym rozmawiają po wyjściu z klubu. <głosy> no to porozmawiajmy w takim razie o pieniądzach. Jakie na przykład. Uważa pan, mogą być konsekwencje gospodarcze dla Wielkiej Brytanii i dla Europy w momencie wyjścia, nazwijmy to obydwie opcje, soft i hard, czyli stare no deal i deal. No, ten najważniejszy wątek dealu już został, że tak powiem, rozstrzygnięty, czyli, że nie będzie żadnego trzęsienia ziemi, nie będzie żadnego strajku bankowego, nie będzie przewrócenia się dużych portfeli wierzytelności jakichś tam rozliczeń na przykład na eurodolarze. To jest bardzo dobra wiadomość city będzie biznes as usual. Tak, i to jest bardzo dobra wiadomość, nie, niekoniecznie dla Londynu, to jest bardzo dobra wiadomość dla Frankfurtu, który no nie trzeba nie trzeba zakładać okularów, żeby zauważyć, że jest wielki problem w strefie euro. I ten problem narasta. jeden z tych najważniejszych zagrożeń, jedno z tych najważniejszych zagrożeń właśnie zginęło z radarów, zeszło z porządku dnia, bo bankierzy już są uspokojeni. Po ich reakcjach widać, że oni wiedzą, że nie będzie żadnych wielkich trzęsień ziemi w bankowości. Na, zwłaszcza na eurodolarze, bo to o niego chodzi. Nie chodzi o regionalną walutę pod tytułem Fund Sterling, która jest, no, no, no już... No jest, jest jest jest regionalna biorąc pod uwagę yy, yy, podział podział yy, z walut zagranicznych jakie banki centralne dla przykładu trzymają yy, no to fund sterling sterling to jest w okolicy 10%. Tak, no nadal jest znaczący, to nie jest symboliczne, już ma jakieś znaczenie organiczne, natomiast nie, nie, nie jest zagrożeniem systemowym. Co jest zagrożeniem systemowym, to jest no, dominująca pozycja Londynów w wszystkich operacjach forexowych na eurodolarze. I tu przypomnę naszą ostatnią rozmowę, ten wątek Danske Bank, I skandali, które nagle się jakimiś dziwnymi sposobami przez Panama Papers ukazały, że coś tam śmierdzi w ich bilansach, bo na Łotwie i, na, i w Estonii miliardy euro są prane i przechodzą w dolara z, z różnych egzotycznych walut, rubel, Jakieś tam z Azerbejdżanu, nie wiem jak tam się nazywa, to nawet ta waluta turecka, alira i tym podobne rzeczy. Co to się dzieje? takie No odkryliśmy, no. korupcja na najwyższym poziomie, no, bilanse się nie zgadzają, biorą brudne pieniądze na Litwie, Łotwie, w Estonii, coś znaleźli to, chociaż w bilansach statystyki Europejskiego Banku Centralnego to u nas jest znane, tu mnie osobiście jest znane od długich lat, bo oni te bilansy pokazują, że no, jest taka czerwona plamka na mapie, no, na Łotwie, to tam no, bilans się nie zgadza, bo oni tam więcej, tam więcej gotówki w miliardach wychodzi miesięcznie, niż oni zarabiają. To jak to jest? No, dobrze, że oni te euro nie zarabiają. No ale wpływa do systemu systemu bankowego, no. no i to wszystko przez te filie niemieckich banków, tam się ładnie gromadzi, gromadzi, gromadzi, jest przez duże rachunki hurtowe dalej przepuszczane, no i dociera na, na tych hurtowych operacjach forexowych przez Londyn w świat. No, czy nie trzeba specjalnego śledczego, żeby dostrzec, że ci, którzy w tym, na tym forexie w Londynie te, te operacje obserwują, to oni wiedzą dokładnie, gdzie jest gorąco, tak? Mhm. Więc kiedy dyskutujemy już o tym Forexie, o tym Brexicie i o innych rzeczach, to może byśmy porozmawiali o tych miliardach prawnej czarnej kasy, tak? No i się okazuje, że głównym dilerem hurtowym euro-dolara na kontynencie europejskim, Jest nikt inny, tylko Deutsche Bank, no jako największy bank we Frankfurcie i największy bank w ogóle w całej Unii Europejskiej, no więc jest oczywiste, że on będzie głównym dealerem walutowym, tak? No tak, ale wszystkie jego operacje, większość jego operacji jest rozliczana w Londynie. No więc na wyższym poziomie światowym, jak to się rozpływa dalej na jeny, franki i dolary, no to w, w londyńczycy po prostu z mojego punktu widzenia oczywiście na to żadnych dowodów nie mam ale logika tak mi każe przypuszczać mm. skoro w, to, w negocjacjach brexitowych jest najgorętsza sprawa że w Panama Papers to akurat się pokazało no i wtedy rura towarzyszą w Brukseli zmiękła no i <ścoughs> doszliśmy do porozumienia no bo gdyby to się teraz wylało to Deutsche Bank przewróciłby się tak, w ciągu kwadransa. No niewiele mu też brakuje, podobnie, że jego wycena kapitałowa jest niewiele większa niż naszego rodzimego PKO BP. A kiedyś to był gigant. No nadal jest gigantem, bo ma potężne bilanse, jest ogromny, no ale liczy się różnica między przychodami a a, a wydatkami, tak? No bilans, no mhm. ile jest netto. No, zdradzę tajemnicę, że netto jest głęboko czerwone, czyli na minusie. Mhm. Czyli, jest, że op operacyjnie ten bank jest bankrutem. Ale to nie przeszkadza mu działać, no bo będzie musiał funkcjonować, skoro euro ma nadal istnieć, tak? Mhm no i musieliśmy się porozumieć bo przecież gdybyśmy teraz dopuścili taki wariant niekorzystny że będzie burzliwy hard Brexit jeszcze się pokłócimy o nadzór bankowy no to wszyscy mamy problem bo światowy kryzys finansowy jak teraz uderzy no to nikt nie zarabia dokładnie a gdyby jeszcze była kłótnia moglibyśmy w końcu zobaczyć PEGA to do euro, którego swego czasu można było widzieć na lotniskach. No, ja nie wykluczam, że taki wariant i tak czy inaczej się pojawi, bo... Czy tutaj może, mo mogę się wtrącić na chwilkę? No pewnie. Dziękuję bardzo. Zgadzam się, zgadzam się, ponieważ tak... Weźmy na przykładzie brytyjskiego sektora samochodowego. No brytyjski to on jest tylko z nazwy, to już jest udział wielkiego kapitału, grupy PSA, TATY, czyli indyjskiej firmy Tata Steel, y, Niemców i tym podobne. Jeżeli tak popatrze się tak stricte brytyjskich firm samochodowych, to mówimy już tylko i wyłącznie o jakichś małych markach albo o podwykonawcach. A więc... Mocny fund w tej sytuacji, w sytuacji ewentualnych taryf, czy dalszych, dalszego eksportu do Unii do Europejskiej towarów samochodowych, czy mówimy o komponentach, czy mówimy o już kompletnych samochodach, wielki fund, mocny fund jest problemem. Są firmy, które mają dla przykładu założony jakiś odpowiedni kurs które mają ustalony w kapexie i przekroczenie tego kursu powoduje, że te, że te firmy zaczną tracić. Więc ja, z mojej perspektywy, wydaje mi się, że jeszcze przez pewien czas, do pewnego poziomu, nie jestem w stanie powiedzieć jakiego, zobaczymy aprecjację funta w stosunku do innych walut wiodących rynku Forex, natomiast przyjdzie taki czas, że ten fund stanie się za mocny. To może być w okolicy 5,50%, kontra złotówka, może być w okolicy szóstki, strzelam w tym momencie. Więc będzie potrzebna deprecjacja. Czy ta deprecjacja stanie się za pomocą jakichś, nazwijmy to, narzędzi rynkowych, czy, czy będzie dokonana za pomocą zmniejszenia stóp procentowych o ćwierć o, o 0,25? Nie wiem. W każdym razie w temacie eksportowo-importowym mocny fund zabija Wielką Brytanię. Jej przemysł ciężki, którego tak niewiele już zostało też. Rządzącym to chyba nie, nie bardzo przeszkadza, bo oni patrzą na rachunki. Ile tam w, w City jest dochodów, że tak powiem, procentowych rocznie bo mają tam udziały więc ileś tam się należy dywidendy co roku i to jest dla nich istotne przemysł, czy on tam działa czy nie działa to jakoś mam, mam mniejsze znaczenie ważne żeby za mocno się nie burzył doszliśmy do tego poziomu niezadowolenia społecznego gdzie trzeba zareagować i o to właśnie chodzi że ludność jest niezadowolona Ale ona jest tak naprawdę niezadowolona na całym świecie rozwiniętym, który jest poddany wielkiemu procesowi wyrównywania szans na poziomie światowym. Więc mamy cały świat rozwinięty, jest poddany masowej imigracji, tym różnym procesom sztucznym, socjologicznym, zaprogramowanym na wyższym poziomie. Brytania tego doświadcza, ale przecież doświadcza cały kontynent europejski i Stany Zjednoczone podobnie. Ogromna, milionowa imigracja z całego świata tam napiera w sposób nieprzerwany, a jest wspierana przez organy ONZ-u na zasadzie tej umowy o, o ochronie uchodźców i, i, i, i ich tam specjalnych przywilejów. Więc no, to, to jest syndrom światowy. Jakoś trzeba teraz do nowego porządku tutaj na kontynencie europejskim doprowadzić i nowe rozdanie rodzi się w bólach, tym bardziej, że mamy cały czas niezałatwioną sprawę porządku kontynentalnego na Wschodzie. To jest element tego, tych rozgrywek. Na owego, stabilnego porządku, mówi się, przecież teraz będą debatowali, równolegle z wyborami przyspieszonymi brytyjskimi, będą debatowali o przyszłości NATO. Że te wielkie roszady rozmowy premierów, prezydentów państw z całego świata w ostatnich dwóch tygodniach właściwie tylko tego dotyczyły. Przygotowań do, do, te, do tego nowego rozdania, które... No taką miał rolę do odegrania no. zagrał tę melodię prezydent Macron jako niepokorne dzieci Europy, ja go rozumiem w jego działaniach tego outsidera w Unii Europejskiej z niezależną polityką wojskową chce doprowadzić do jakiegoś czytelnego Ustawienia, co to będzie na to w Europie, kto będzie naprawdę gwarantował to bezpieczeństwo, czy powstanie euroarmia, kiedy ona powstanie, bo że, że się Niemcy z Francuzami dogadali, że będą budować, to jest jedno, ale kiedy ona będzie funkcjonalna, to jeszcze nie wiedzą. A w bo... tym kontekście pierwszy obywatel Stanów Zjednoczonych niedawno już zapowiedział, chociaż jeszcze, jeszcze nie jego ustami, on to zapowiada za kilkanaście dni, już zapowiedział iż udział budżetu Stanów Zjednoczonych w NATO spadnie bodajże z cirka 20 22% do 16. No i trzeba będzie tą lukę w jakiś sposób wypełnić. No tak to jest jego to jest jego wist otwierający roz, rozgrywkę. On już to zapowiedział i to jest po, to jest Postanowione ze strony Amerykanów, że oni swoje wydatki na NATO redukują, w związku z tym Niemcy, Polacy i wszyscy inni muszą więcej do kasy wpłacić. To jest jego otwarcie negocjacji, hardball. On wszystkie ostatnie negocjacje tak robi, włącznie z Chińczykami, bo te, te, te tak zwany pierwszy etap umowy handlowej z Chińczykami już się na naszych oczach przewraca. Bo, mhm. bo będzie hardball. Chińczycy mówią, znieście cła, a Trump mówi, jak znieście te pierwsze cła, jak myśmy tylko zawiesili ich podwyżkę, bo czekamy, jak się nie dogadamy, to zaraz będą podwyższone te inicjalne cła, które żeśmy ogłosili. Więc no, no, tu się przepraszam z panem nie zgodzę. Jeżeli Trump 30 czy 50 razy już zatweetował, że deal jest blisko, W końcu musi być. No jest blisko. I jest, jest, jest blisko, ale jest blisko, ale Chińczycy musieli odpowiedzieć na jego no, no, brzydkie zagranie w Hongkongu z tą ustawą wspierającą niezależność demokracji w Hongkongu i broniącą ich jak niepodległości no i Pekin musiał, żeby zachować twarz bo to, to są Azjaci oni inaczej to postrzegają to, to jest dla nich policzek dostali siarczysty policzek prosto w pysk i muszą coś z tym zrobić no i odpowiedzieli tak no, trochę unuchowato, ale zdecydowanie no, założyli jakieś tam sankcje na okręty zawijające do Hongkongu no i domagają się w tym, w tym korpusie negocjatorów dostali taki nakaz z Pekinu mają utwardzić swoje stanowisko i żądają obecnie od delegacji amerykańskiej pod wodzą tego ministra handlu Wilbura Rossa. Z, jako warunek wstępny podpisania jakiegoś porozumienia rezygnacji, żeby ładnie wyglądało. Zrezygnowanie, no, zdejmijmy te cła, które żeśmy na początek złożyli, będzie czyste powietrze. A Trump na to odpowiedział tweetem i to potwierdził Wilbur Ross na jego polecenie osobiste, mhm. że teraz, jeżeli się nie dogadamy do Bożego Narodzenia, to podwyższamy cła, bo to zwolnienie, które tymczasowo zrobiłem z podwyższaniem cła już zapowiedzianego, zostanie odwołane. Czyli jest hardball... Hardball jest na całej linii. To, to, to, to nie są gesty tylko wyłącznie teatralne, bo one owszem stanowią pewną, pewną rozgrywkę bardzo widowiskową, ale w pewnym momencie one się przeradzają w twarde fakty no bo z tego się nie już wycofać jak jest Trump mówi, że jest zawieszone cło, tak, wprowadziłem pierwszą rundę ceł ochronnych, ok zapowiedziałem drugą wystosowałem ustawę ona została wprowadzona w życie i ona jest zawieszona w realizacji zawiesiłem żeby to jest akt dobrej woli ale jak się nie dogadamy to ja to zawieszenie odwołuję to on nie może tego cłowa już cofnąć bo to już automatycznie biegnie Powiem szczerze, że gdy Pana słucham, to skojarzyła mi się od razu, już przed oczami miałem tą zeszłoroczną, 2018 roku, korektę na S&P, która tak wszystkich przeraziła wtedy. Ten szybki moment tego szybkiego spadku i potem z powrotem mozolnego pięcia się. No to, to, to akurat nie ma w tym żadnej tajemnicy. No. To, to, to nie, po prostu po, prostu, po prostu od razu mi się skojarzyło, w jaki sposób giełdy mogą zareagować na no deal na linii amerykańsko-chińskiej. No po i prostu... tak, za, tak zareagują. Tutaj. Oczywiście. Zależy z... tylko jaka skala jak to będzie flash flash no nie, nie będzie potężny, dlatego, że pompy już chodzą na pełnych obrotach bo przed rokiem, po, po tej reakcji nerwowej, po tym kryzysie nerwów, takiej wojnie nerwów na giełdzie prezes Jay Powell po prostu odwrócił swoją, swoje działania restrykcyjne w polityce monetarnej i zaczął ponownie pompować No, i to już teraz, już jest po, po trzech obniżkach delikatnych, no ale przecież istotnych, widać tego efekty. No, no nie ma zagrożenia koniunktury teraz w tym roku w Ameryce nadchodzącym, bo no, z trudem, ale, ale się odbija, jakby tak niemrawo. A w Europie jest no gorzej a, a w Chinach jest hamowanie czyli że biorąc tę dużą perspektywę w szerszym rachunku to te działania Trumpa są skuteczne mhm. bo on nieelegancko negocjuje tak po Huligańsku, Ale jak widać, no, wie na czym siedzi i wie o co chodzi. To wszystko jest wyliczone dosyć dobrze. Dociska do, do ściany swoich kontrahentów. I podobnie sprawa ma się w kwestii NATO, jak będzie ten Brexit wyglądał politycznie, jak to się rozegra tutaj. Bardzo dużo zależy właśnie od kwestii, umów militarnych, bo Brytania się zobowiązała już na długofalową współpracę z kontynentem i czy wyjdzie z tej Unii, czy nie wyjdzie, to już z tą współpracą jest związana. No, oni, oni nawet, oni Brytyjczycy nawet obiecali przysłać w pewnym momencie kontyngent wojskowy jakiejś wysokości na tereny naszej przynajświętszej Rzeczypospolitej. Nie, zgadza się. To, to jest tu to, to, kwestii odpowiedzialności zbiorowej, zbiorowego bezpieczeństwa, to Brytyjczycy przez ten Brexit to, to nic nie zmienią. Zmienią się tutaj te kontrole celne, jakieś tam cła, umowy handlowe i tak dalej, jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, to te zawirowania brexitowe już te, te wątpliwości rozwiały. Brytania jest państwem proeuropejskim nie uczyni nic, aby uszkodzić i zaszkodzić Unii Europejskiej jako takiej, bo jest z nią organicznie związana gospodarczo, społecznie i innymi więzami, więc to już jest wiadomo. Pytanie, jak to będzie w wyglądało, bo to, to kwestia otwarta, najważniejsza rozgrywka teraz jest na froncie wschodnim z Putinem i dalej z Chińczykami. No. I konkretnie, co, co zrobi Putin z Chińczykami, bo to Z, z punktu widzenia Waszyngtonu, to co się dzieje w Warszawie, czy w Sobótce, czy, czy w Poznaniu, to nie ma dużego znaczenia. Ważne jest to, mm -hmm. co Putin zrobi z Pekinem, jak on się do niego ustawi. Na razie jest sztama między nimi, a te sztamy Trump chce rozerwać, bo, no bo chce mieć neutralną Rosję, tak żeby było tutaj w Europie spokojnie. Ale żeby ta Rosja nie stanowiła zaplecza głębokiego dla Chin, zwłaszcza na Syberii, co właśnie staje się na naszych oczach faktem, bo dzisiaj otwarto z wielką pompą ogromny gazociąg siła Syberii w rekordowym tempie stachanockim zbudowany który zaopatruje teraz Chińczyków w gaz, który oni chętnie kupują, za Juany na w zasadzie wzajemnych słapów walutowych Rubel Juan. Spomini no to pięknie. kontakt bilateralny bez użycia i pośrednictwa dolara tym no. bardziej, że Rosjanie wprowadzili już niedawno system rozliczenia we swój własny. no zgadza no. się tak, analogiczny dla amerykańskiego SWIFTu i nie będą o tym Amerykanie nic wiedzieli ile naprawdę jest handlowane na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej nic, no to jest straszny cios nie mogą tego kontrolować nie mają nad tym żadnej władzy No i... Teraz sankcje im już Ros Rosjanom już nie straszne. No i w... nigdy nie były. I w tym kontekście teraz jest pytanie, no jak ten nowy szczyt się e, e, na troski e, e, zakończy, jakie będą faktyczne postanowienia co do przyszłości, co z tym wszystkim zrobimy, jakie miejsce w tym zajmiemy, co będziemy dalej robić. No. To, to Brexit to przy tym jest jakby takim już ma, małym problemem, bo, bo te naj, najgorętsze sprawy już zostały rozstrzygnięte, że wielkiej awarii nie będzie, nie będzie wielkiego strajku, bo my tu możemy sobie oczywiście teatralne gesty, prawda, i, i strajkować możemy na antenie, ale, ale przecież za plecami mamy o wiele większe problemy. Mhm. I te, te... No, tym, bardziej, że, tym bardziej, że naród brytyjski jest już zmęczony. Ludzie, który, z którymi pracuję, kiedy słyszą słowo Brexit, reagują po prostu get on with it. Skończmy już z tym. Skończmy już. Dajmy spokój. Chyba... się. Nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, żeby zauważyć, że taktyka negocjacyjna pani Teresy May no i też u, unijna od początku była nakierowana na maksymalne stępienie przeciwnika, czyli właśnie przedłużenie tych, tych negocjacji tak, żeby już tak się zmęczyli, żeby w końcu skapitulowali. A propozycja dealu pani May tak naprawdę, jak, jak już prawnicy przeczytali, to wyszło, za przeproszeniem, szydło z worka. To była propozycja, która powiedz, jeszcze bardziej wpychała Wielką Brytanię w, ram, w ramiona W, w przyjacielskie ramiona Unii Europejskiej, tylko już na zasadzie bez głosu i z opcją, jeżeli chcecie wyjść, to tylko i wyłącznie już dalej na warunkach, jakie Unia Europejska narzuci. I wtedy, kiedy się Unia na to zgodzi. Mm -hmm. No no więc, no żyć nie umierać. No. Takiego dealu <londyn, Londyn nie zaakceptował, no ale przyjmie troszeczkę z, z, ucywilizowaną wersję tego, Mhm. Z ulgą, bo wszyscy mają dosyć. No mhm. czy nie o to od początku chodziło? Tym bardziej, tym bardziej, że jak, jakakolwiek forma hard dealu, ona nie tylko uderzyłaby w Unię Europejską, ona nie tylko uderzyłaby w Wielką Brytanię, ale chyba najbardziej ze wszystkich dostałaby po łapkach Irlandia, która circa 80% swojego handlu ma właśnie z Wielką Brytanią, przez Morze Irlandzkie. No i drugi, drugi pacjent, który by dostał bardzo poważnie po żebrach to jest to są Niemcy gro ich eksportu idzie na Wyspy Brytyjskie no i akurat, no wiadomość bieżąca z tego tygodnia, proszę bardzo masowe zwolnienia na, rozłożone na kilka lat oczywiście największych koncernów samochodowych w Niemczech, czyli Audi i Daimler w jednym tygodniu ogłaszają masowy plan zwolnień. no nie od razu, no ale ten 10 tysięcy zwalnia i ten 10 tysięcy, no to no to, to są duże liczby czyli co się dzieje, no spada eksport produkcja i eksport samochodów bo to nie rynek wewnętrzny tylko rynek mhm. eksportowy im siada mhm. czyli że oni już wiedzą na lata do przodu że no to nie będzie ciągnęło dodać do tego Brexit to jest katastrofa Tak. Toyota w suli hul bodajże jakieś cięcia miała Nissan w Sunderlandzie trzęsie się w posadach ale to ogólnie cały Nissan w tym momencie się trzęsie, japoński Bentley Bentley buduje swoją fabrykę, jeśli dobrze pamiętam, na Słowacji, tak? Yy, podobnie, no, Bentley Land Rover, czyli po prostu trwa wynoszenie się yy, produkcji do tańszych krajów. Co da radę, to da radę wynieść, a w innych wypadkach trzeba po prostu ciąć, ile wlezie, ponieważ ma, jesteśmy już w tej fazie, którejś fazie przedrecesyjnej, czy już rzeczywiście recesyjnej sprzedaż nowych samochodów y, zaczyna lecieć na łeb na szyję. Rynek jest w tym momencie trzymany tylko i wyłącznie przez pojazdy specjalistyczne typu busy, wany czy, czy, czy tiry. No. I tak naprawdę tak naprawdę jest to w tym momencie takie odciąganie nieuniknionego. Oczywiście jest opcja y, Sprawić, żeby wszystkie samochody spalinowe i lizle były nielegalne, narzucić takie normy, zmusić obywateli do kupna bądź wynajmu samochodów na baterie. No i wtedy będzie już wtedy boom, wtedy będzie praca dla wszystkich, tak? To i, środowisko zdrowe. To jest jeden z pomysłów na rozruszanie zgodnie z nową religią globalnego ocieplenia, mhm. gdzie mamy już nawet nową świętą, nastoletnią panią Gretę Thunberg, która tutaj już na ołtarzach jest tego nowego obrządku wyniesiona. No i temu, że tak powiem, medialnie przewodniczy, ale czy ta, ta wizja światłej przyszłości elektrycznej się sprawdzi, no tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że wysiłki ogromne w tym kierunku są kładzione i są kładzione ogromne miliardy nowych inwestycji akurat w tę branże, które wykładają koncerny niemieckie między innymi. Czyli z jednej strony one redukują zatrudnienie, już wiedzą, że, no, że pięknie nie jest a z drugiej strony łożą ogromne pieniądze wzięte z banków na wielkie inwestycje w nowe fabryki elektryczne, na przykład w Chinach i to robią wszystkie duże koncerny niemieckie jak na gwizdek. Dlaczego? Bo Makrela przed miesiącem, czy tam przed dwoma miesiącami podpisała ileś tam kontraktów ważnych w Pekinie i to zostało już na najwyższym szczeblu ustalone. No, że tam będziemy produkowali, bo to jest największy rynek tych aut, wobec tego, no, tam będziemy robili i tu będziemy robili, tu mamy postęp techniczny, bo mamy nowe inwestycje w badania yy, tych baterii i są już obiecujące rezultaty, notabene yy, w, w Niemczech na, i takie jest moje przypuszczenie, że nową technologię wydajnych, gęstych baterii o kilkadziesiąt procent, co najmniej bardziej wydajnych od obecnych Niemcy już mają w pracowaniu laboratoryjnym mają na to patenty i dlatego włożyli duże pieniądze będą te baterie u siebie robić starą wersję mają fabrykę u nas, pod Wałbrzychem obok Japończyków a nową będą robili u siebie i tę fabrykę robią wspólnie z amerykańskim wynalazkiem, cudownym dzieckiem motoryzacji rakiet kosmicznych panem Elonem Moskiem no, które znikąd z tych banków wytrzasnął nareszcie miliardy i będzie ogromną mega fabrykę budował w Brandenburgi, czyli no niedaleko, no bo to 200 km od Poznania zaledwie mhm. Na Zachód. No autostradą się jedzie. No autostradą się jedzie półtorej godziny, no. No właśnie. No ale za te pieniądze piękną ciężarówkę postawiła. A skoro już wyszliśmy na temat samochodówki elektrycznej, to też wiadomość powiedzmy z tego tygodnia, to co nam obiecał pan premier Morawiecki, zrobili Rosjanie więc Rosjanie mają samochód elektryczny, to jest coś wielkości smarta, tylko zlikwidowali całkowicie bagażnik, w zamian za to jest tylnia kanapa, no, ale zakupy można wrzucić na kanapę, prawda? Nazywa się, jeśli dobrze kojarzę, Zeta. Zawieszenie adaptowane z Łady, a Łada to przecież po części Renault. Yy, przyznam szczerze, że przednia maska, jak zobaczyłem, to jak dla mnie wersja mini Range Rovera Evoque. I teraz najlepsze. 7 tysięcy dolarów wytwarzane w 99% w Rosji z rosyjskich składników, czyli jest szansa, że nikt nie ocja, nie łamie ocja. I Jedyny składnik, który nie będzie stricte rosyjski, to będą chińskie baterie. No i właśnie one są najważniejsze w tym wszystkim, jeżeli chodzi o żywotność i, i o, o zasięg tego pojazdu, no i o walory jego użytkowe. Mm -hmm. To w tym jest. Ale przepraszam, wtrącę się teraz, bo już tak popłynęliśmy całkowicie od tego Brexitu, a czas nas troszeczkę goni. Że te, jeśli mogę. Ten odcinek kończymy powoli, tak? E, nie, chcę jeszcze zadać w sumie dwa pytania. Znaczy, chcę, żebyśmy porozmawiali jeszcze o dwóch rzeczach. Najwyżej będzie dłuższy odcinek. No to pytamy. Dobra skoro porozmawialiśmy troszeczkę o NATO, o przyszłości NATO, o Unii Europejskiej, no to co z tą Szkocją? SNP ma czyli Szkocka Partia Narodowa ma silne aspiracje, ale to chyba znowu się rozbije o mur niechęci no to było moje pytanie, bo ja chciałem je zadać, co z panią Nicolą Sturgeon i jej niepodległościowym rządem szkockim, bo wiadomo Szkoci są bardzo nacjonalistyczni jak zawsze Yy, zwłaszcza podchmieleni więc jest pytanie czy to referendum który, Ojciec, które już zapowiedziała się odbędzie, bo ona mówi no jak teraz Johnson nas wyprowadzi z Unii Europejskiej to my zaraz wrócimy bo ja ogłoszę referendum i my zaraz towarzysze to wrócimy do was w, tym, w Brukseli no więc będę tutaj bardzo bardzo niegrzeczny ale pani Sterling to sobie może Aha, co? Po, po pierwsze, pieniądze muszą być asygnowane przez Londyn. Londyn w aktualnym układzie nie poprze tego. Po drugie, w tym dziesięcioleciu już było referendum brexito, przepraszam, niebrexitowe, niepodległościowe, gdzie Szkoci w 43% bodajże 45% zagłosowali za niepodległością, więc nie. Tradycyjnie i bodajże prawnie takie referendum niepodległościowe może być przeprowadzane raz na pokolenie albo w sytuacjach szczególnych. No ten niby Brexit można by podciągnąć pod sytuację szczególną, ale wątpię, że będzie wola polityczna w Londynie, żeby wyasygnować te pieniądze jeszcze raz w ciągu tak naprawdę no 10 lat najbliższych. Na no, nawet jeżeli miałoby dojść co do czego, to Szkoci bardzo dobrze wiedzą, skąd idą pieniądze na ich Narodowy Fundusz Zdrowia, na ich edukację, ponieważ jeżeli się przyjrzeć, to yy, szkocki NHS i szkockie szkoły otrzymują większe subsydia wydawane z Londynu niż inne pozostałe części kraju, więc yy, Wiedzą po prostu skąd płynie rzeka. Natomiast ewentualny rozwód z Londynem, no to tak, zaczęłoby się od podziału okrętów z rakietami atomowymi Trident, że o ropie naftowej na morzu, czy na morzu Północnym już nawet nie wspomnę, bo to byłby temat rzeka, który mógłby się ciągnąć jeszcze dłużej niż cały Brexit razem wzięty. Jeżeli chodzi o rozwód militarny, to nie wchodzi w rachubę, bo bazy wojskowe jak zwykle są eksterytorialne. Więc tutaj Nikola Sturgeon ma ni nie ma nic do gadania to nie jest jej teren bo to jest, to jest terytorium zarządzane przez Londyn po prostu, kontraktowo jest wyjęty spod jej jurysdykcji, bo tam rządzi władza wojskowa mhm. i to kończy dyskusję a jak się komuś nie podoba no to strażnik może zawsze intruzę zastrzelić oczywiście To, to, to chyba jest drugi koniec no, trochę mniej szczęśliwy od happy endu, no ale tak się kończą rozmowy na poważne tematy z idiotami tak jak koniecznie chcą się włamać to wie pan, no my mamy tu trajdenty, tak no, ale nasz system ostrzegania funkcjonuje mhm. i strażnicy na służbie nie śpią <grywy> Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby się dorwać do rakiet atomowych. Zobaczają się takie przypadki. Mówię praktycznie, bo, bo możemy oczywiście debatować na tematy polityczne. Nikola Sterżyn, jej poparcie społeczne i tak dalej. Ja rozumiem, że ona chce być bardzo niepodległościowa, bo to jest jej główny leitmotiv tej, tej, tej życia politycznego, bo przy okazji przecież można bardzo mocne punkty ugrać na domowej scenie. Ona jest tak bardzo kochana i taka nasza, taka niezależna od tego Londynu. Ona tak naszych interesów broni, no że tutaj musimy na nią głosować. Północ i środek Szkocji zazwyczaj właśnie głosują na SNP. Walka odbywa się o te południowe części Szkocji, czyli między innymi właśnie Glasgow i Edynburg, które raz na jakiś czas przechylają się w stronę liberalnych demokratów. No to i ona chyba o nich walczy teraz, tej, tej, tej zasadniczej postawie roszczeniowej zrobimy referendum. Tak, tak, ponieważ SNP w tej kadencji, która właśnie się kończy 12 grudnia, straciło trochę głosów, trochę miejsc w parlamencie, w Izbiegmin, porównując do poprzedniej kadencji, tej nazwijmy to przedbrexitowskiej, tej z referendum niepodległościowym. Na rzecz bardziej wyraźnych osobistości. No, tych osobistości na scenie brytyjskich jest wiele. Co jeden to ciekawszy, co jeden to bardziej wyraźny. Przecież wystarczy popatrzeć po yy, panu Jacobi Risu który jest głównym eurosceptykiem z partii Torysów? Ja to powiem z daleka, jak patrzę na, na, na lokalne podwórko szkockie, czyli Scotland Yard. Mhm. Jak patrzę na Scotland Yard, to mhm. <słuch> wydaje mi się, że e, Nicola Sturgeon tak nie do końca wie, o co jej chodzi. No, tak przynajmniej wrażenie na mnie sprawiła w tej całej kampanii brexitowej. Nie wiedziała, gdzie się podziać. Éj, eh, ez, Takie miała zadanie no nie, do, nie do wykonania. Taką, takie salto, no po prostu nie każdy może takiego fikołka wyciąć. No i na podobną przypadłość cierpi Jeremiasz Korbin. Ma też te, te same fikołki chciał robić na różne strony, no ale tego najładniejszego skoku nie wykonał, tak? I to wszystko wygląda tak jakoś nędznie. I więc chyba dlatego ona jest taka waleczna że koniecznie chce na tej większej scenie zabłysnąć, żeby tę swoją nie, nieczytelną postawę jakoś podreperować, żeby to, coś z tego ugrać, no bo jak się dzieje, jak się gotuje, no to jest szansa, żeby coś zrobić. Były do, doradca Obamy i niedawny burmistrz Chicago, który zostawił zresztą w opłakanym stanie, zabłysnął takim bonmotem, że never let a good uh, crisis go, go to waste. Nie można pozwolić, żeby kryzys się zmarnował, bo każdy kryzys to jest okazja, żeby coś w polityce zrobić. No bo jest wyzwanie, jest problem i proszą nas o rozwiązanie. No to my wtedy podsuwamy odpowiednie rozwiązanie. I to Ten, ten problem z Brexitem, to dla wszystkich tych, którzy mieszają w tym kociołku politycznym, to jest okazja do zrobienia jakichś dealów, jakichś biznesów, coś trzeba zrobić, tutaj będziemy głosować, tu będziemy proponować, tu będziemy rozwiązywać, tu będziemy ratować, prawda? I nasze sondaże wtedy rosną, więc w dużej mierze przeważająca część tych cyrków, to jest powodowana właśnie tym, to jest public relations, to jest impreza masowego głosowania na No, kandy, naszych kandydatów do Big Brothera. Mhm. Z mojej perspektywy pani Sturgeon od samego, od samego początku jej modus operandi y, był jeden, szkocka niepodległość, walka o szkocką niepodległość. Y, Brexit jest tak naprawdę dla niej powodem, żeby o tą szkocką niepodległość po raz wtóry zawalczyć, ponieważ ponieważ tak naprawdę ma okazję. Los złożył niepowtarzalny, potencjalny prezent w jej ręce. Natomiast no, jeżeli popatrzeć na tą brexitową mapę w Wielkiej Brytanii, no to rzeczywiście cała Szkocja głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej. No ale... W przeciwieństwie do, do, tej, do, do, do Anglii, do tej angielskiej części Wielkiej Brytanii, gdzie tutaj wyjątkiem chyba wśród całego morza tych, którzy chcieli wyjść, była wysepka o nazwie Londyn. Ale jeżeli realnie na to spojrzymy, czy Szkocja naprawdę jest w stanie, zechce się rozwieść z, z koroną brytyjską? Ja powiem nie. Ale czy oni zechcą, czy nie zechcą, to pacta sunt servanda no, to, tego dealu się nie da zerwać że proszę pana bo my teraz demokratycznie rezygnujemy z udziału w koronie a co wy ma się tutaj kmioty do gadania skoro królowa brytyjska nad wszystkim tutaj czuwa i wszystko musi swoją koronowaną głową poświadczyć i wydać na to zgodę wy możecie za, poprosić w referendum aby wyjść z korony brytyjskiej a mogę się na to zgodzić albo nie Taki jest deal, drogi Watsonie, tak jest napisana konstytucja. Mhm. Tym bardziej, że w ramach stworzenia Zjednoczonego Królestwa na początku XVIII wieku to właśnie, to właśnie Szkoci scedowali praktycznie całą władzę na Londyn. Teoretycznie istnieje parlament w Edynburgu, ale on ma taką władzę i uprawnienia jak. Nie mogę znaleźć porównania, nie mogę znaleźć. No jak powiedzmy, jak, jak polski polityk z ustrzygdolnych dolnych, nie obrażając mieszkańców ustrzyk dolnych, y, który trafia do europarlamentu, jako jedyny przedstawiciel swojej partii. Maja, nie może. Mają regionalny samorząd i pozory godności y, y, suwerenności narodowej. Pozory. I to, no, to im wystarcza, mają hymn i tam parlament i wszystko jest ładnie, elegancko, mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o twarde fakty, to oni tej niepodległości dawno się zrzekli, więc jeżeli mówimy o twardych faktach, to no to Nikola Sturgeon i wszyscy poniżej doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę, że na podstawie własnego oświadczenia woli z, z tego układu wyjść nie mogą, no bo tej władzy nie mają po prostu. Nie mają, bo utracili suwerenność, rzekli się jej poprzez uczestnictwo w Zjednoczonym Królestwie. Mhm. Sam ten fakt. Niby, niby, niby teoretycznie mogą, niby teoretycznie mogą, no ale to wtedy wrócimy do y, starej tradycji panującej w średniowieczu na Wyspach Brytyjskich, w której armia angielska uganiała się po górach za szkockimi góralami. No, teoretycznie to... mogą. Niby... Teoretycznie mogą i to by, odbędzie się w takich Ramach, odbyłoby się, skoro rozpatrujemy taki, taki wariant być może dopuszczalny, ogłoszą referendum, przegłosują tak w parlamencie, że chcą wyjść, ogłoszą swoją niepodległość, ta niepodległość zostanie zawetowana przez Królową Brytyjską zgodnie ze wszystkimi umowami międzynarodowymi, tak jak i z całym prawem, które jej przysługuje, Jeżeli Parlament Szkocki to podważy, to stanie, wejdzie w stan aktywnej rebelii, która hmm. uruchomi procedurę wojskowej interwencji z mocy y, Konstytucji, bo jedna z prowincji postanowiła się od... Y, z, U naszego związku oderwać i zagraża suwerenności terytorialnej naszego państwa i bezpieczeństwu tego państwa podstawowym jego interesom. W związku z tym natychmiastowa interwencja zbrojna jest nie tylko e, wskazana, ale wręcz niezbędna. Mhm. I podobny scenariusz można by założyć również dla Irlandii, Irlandii Północnej konkretnie. E gdzie no, od dawna są ciągoty pro-brytyjskie właśnie pro i pro Aire, czyli pro-irlandzkie. E, I myślę, że w obydwu sytuacjach, zarówno w Irlandii Północnej, jak i Szkocji, e, idea Wielkiej Brytanii musiałaby zostać bardzo, bardzo zachwiana i wpędzona w bardzo, bardzo duży kryzys ekonomiczny na przykład, e, żeby te tendencje niepodległościowe czy zjednoczeniowe znowu wybuchły bo sam Brexit, sam Brexit moim zdaniem może być jednym elementem jednym z czynników ale nie czynnikiem dominującym no ja nie widzę takiej możliwości ja po prostu nie, nie widzę organicznych przesłanek po temu żeby setki tysięcy ludzi wyszły na ulice i były gotowe ginąć w gradzie kul dlatego, że oni chcą pozostać w Unii Europejskiej Takiej mm -hmm. możliwości po prostu nie, nie rozumiem i nie przewiduję, bo, bo ludzie, którzy się wypowiadają na ten temat są tak zwiotczali moralnie i, no i w każdy inny sposób, mentalnie, moralnie, psychicznie, no, że im wystarczy przystawić do skroni atrapę pistoletu i zrobią w, w gacie. Już nie mówiąc o tym, że, że nie wyjdą na ulicę, żeby tak zwanej niepodległości bronić aktywnie. Po prostu po usłyszeniu pierwszej salwy schowają się, myślą dziurę. Więc mówimy o rzeczach absolutnie teoretycznych, które nie mają, nie mogą się rozegrać, jeżeli przyjdzie poważny kryzys. Jeżeli by nadszedł, to on się rozegra wedle tego scenariusza prawno politycznego, który właśnie naszkicowałem, który się nie zdarzy, ale jeżeli by tak miało być, no to będzie opcja Tiananmen, no po prostu przyjadą czołgi i to wszystko rozpędzą, dlaczego? Bo tak mówi konstytucja. Ale tego nie będziemy na razie... Zbiór, zbiór, pra, zbiór praw, bo de jure de facto Wielka Brytania jako taka konstytucji nie posiada tutaj i to prawo oparte jest tak, na ja się... tradycyjnym prawie i precedensach. No, zgadzam skrót się, myślowy, skrót myślowy. ale nie będziemy te, tego... Znaczy politycy nie będą tego rozważać i nie będą tego tłumaczyć, hmm. bo to jest nieeleganckie i zbyt trudne dla gawiedzi, żeby to pojęła, a wystarczy ich trochę pod podpalić im, im intelekty właśnie tym Brexitem i trochę ich tam po, powbijać szpilki z strachu, że o, zaraz się świat zawali, bo wyjdziemy i tu nie, zamkną granice i będzie koniec świata. Mhm. To, to na nich działa, więc no, możemy ich gonić jak stado baranów. A po co im tłumaczy, jak to naprawdę wygląda? No bo jak im zaczniemy tłumaczyć, to wtedy zobaczą, że tak naprawdę to nic to nic nie są w stanie zrobić, wykonać i to wszystko jest już dawno poukładane. Mają siedzieć cicho, bo jak nie będą siedzieć cicho, to dostaną w zęby. No. To tak nie będziemy postępować, bo to jest nieelegancko. No. Nie po to jest ten cały sztafasz taki piękny, uroczystości państwowych, te flagi powiewają, hymny się rozlegają i ci wszyscy płaczą wzruszeni. No, no nie po to, to ten cały teatr się odbywa, żeby nagle jednym ruchem to teraz brutalnie rozpędzić tak, i zniszczyć ten cały cały kapitał prestiżu korony. Po co? Jak ona tak doskonale funkcjonuje jako konstytucyjna monarchia? Mm -hmm. Dobrze. Ostatnie pytanie. Y, puścił mi pan Bruce Springsteena, tak? <gulia> tak Guza jest. Springsteena. Więc ja też puszczę piosenkę. Kawałek. Słychać było. No wiem, no brytyjski punk jest bardzo znany, jest ceniony na całym świecie i przeżywa kolejny renesans obecnie. Mm -hmm. Mam wrażenie... Ale, więc sex Pistols, No Future, czyli God Save the Queen. Nie moje pytanie. Będzie future dla Wielkiej Brytanii? No to żeśmy właśnie wyprorokowali, że to wielki, nic wielkiego w, w niewielkiej Brytanii się nie zdarzy będzie dalej żeglowało jako wyspa przyspawana do, do kontynentu europejskiego no bo ma za sobą stulecia w sławetnej tradycji i to nie tylko tradycji wojskowej ale także handlowej prawda, i dyplomatycznej więc te wszystkie złoża tej te, te, te, te historii tego goodwill nie zostaną zaprzepaszczone przez Brexit i ta hmm. świat i ludzie w Berlinie, w Brukseli to wiedzą, że to, tak, to, to, to oczywiście oni są krzykliwi, będą się kłócić i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego to swoje prywatne konto które mają obecnie w Szwajcarii Mhm. W banku na przykład braci Ber przeniosą korzystie do Londynu. Jak ten wyjdzie z Unii, to to będzie wol... obszar wolnosłowy i... Mhm. i będzie tajemnica bankowa i wszystkie inne cuda. I przed Londynem stanie bardzo piękna, bardzo szeroka od, otwor, od, droga otwarta, która już była sygnalizowana kilkanaście lat temu Dla wielkich pieniędzy płynących z Chin i z Arabii Saudyjskiej. Te pieniądze do Londynu wpłynąć nie mogły albo musiały wchodzić poprzez pośredników właśnie ze względu na legislatywę Unii Europejskiej, którą Wielka Brytania już wkrótce nie będzie związana. No nadzór bankowy chodzi. Po prostu kto czyta te przelewy, kto widzi co tam się dzieje. No, o tajemnicę bankową chodzi po prostu. No i, no i niedługo nadejdzie moment wolności a wtedy otworzą się bramy raju no nie dla wszystkich kochany. To dla wybranych tylko ale ci goście z, z Brukseli przecież doskonale wiedzą bo niedawny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker był przecież windowany na to stanowisko z posady gorącej posady ministra finansów Luksemburga, który jest oficjalnym rajem podatkowym Unii Europejskiej między nami, bo to widać na bilansach tutaj, że, że to jest taka czarna dziura, gdzie coś się pojawia i coś znika, więc to jest taki organ dodatkowy do, do Unii Europejskiej jako raj podatkowy oficjalny, unijny. Tak? No i akurat tego ministra finansów, z tego księstewka wywindowano na, na szefa Komisji Europejskiej. Czy to jest przypadek? No właśnie. No to, to dobre pytanie. Moim zdaniem takie przypadki w realnym świecie się nie zdarzają. Bo, więc no, ten Brexit no, otwiera nowe możliwości, prawda? Mhm. Na zakończenie naszej dyskusji przytoczę tylko krótki cytat pewnej osoby, pewnej pani premier Wielkiej Brytanii, która duchowo podczas całych tych dwóch godzin rozmowy unosiła się nad nami, czyli pani Margaret Thatcher, której nazwisko tutaj nie padło, ale musi paść. Pani Margaret Thatcher powiedziała swego czasu no, no, no. Bardzo króciutki cytat. Chodziło konkretnie o przyjęcie idei zjednoczonej waluty przez Wielką Brytanię oraz zacieśnienia więzów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, idących w stronę federalizmu bardziej, a już mniej jako wspólnoty handlowej. I myślę, że ta myśl dzisiaj, 30 lat od kiedy pani Margaret Thatcher, tak kochana i nienawidzona jednocześnie przez społeczeństwo brytyjskie, wypowiedziała te słowa, ta myśl jak cień idzie właśnie za elitami Wielkiej Brytanii. Margaret Thatcher 30 lat temu rozstrzygnęła kwestię Brexitu. To się stało właśnie wówczas. Mm -hmm. To niewielu ludzi to dostrzega i w ogóle to rejestruje, zauważa, że no, to, jest, to jest coś takiego możliwe. Jak się bliżej przyjrzeć, to zagłębić w ten temat, to właśnie tak się odbywa. Bo zmiany strukturalne tej skali odbywają się w, w takim terminie w dziesięcioleci to się nigdy nie dzieje z, z dnia na dzień że ktoś tam uchwali jakąś ustawę bo było referendum i tak dalej to trwa przez lata, przez dziesięciolecia zmiany się nawarstwiają i dopiero ten główny trend wiodący, podstawowy zawsze bierze górę No bo ma ogromną energię, jest dominujący. Ten podstawowy trend, ale jego nie widać, bo on narasta powoli. On się buduje przez dziesiątki lat, często. Więc hmm. tego trudno zauważyć, ale prosił na, na koniec o zweryfikowanie tej hipotezy, do śmiałej, że kwestię Brexitu rozstrzygnęła dawno temu pani Margaret Thatcher. I z tą myślą, myślę, że na dziś jesteśmy w stanie zostawić już naszych słuchaczy. To taka praca domowa od nas. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. To była kolejna część Mielenia ze Zorem na Bogato, a przed państwem był Zezowaty Zorro. No i nasz rozmówca, Enemiz z wysp relacjonujący upadek monarchii brytyjskiej. Tak. Niech Bóg chroni królową. Dobra, dobranoc państwu.